zawsze mi podać swą dłoń. Lato jest. Naucz modlić się Boże. Y, marynarz na czacie mówi, o Boże, co to za nutka. No więc właśnie taka typu o Boże. O swój cel. Setomek Żódko, śpia stary hymn baptystyczny. W końcu śpiewa, do siebie przy opleczach o, pułkownik, dobrze zgaduje brzmi to jak jakieś cygańskie biadolenie. Otóż jest to nie cygańskie biadolenie, ale baptystyczne. Takie podejrzewam, że, że z lat e, jakichś, wiem, XVIII wiek może, czy coś przetłumaczone na polski, całkiem nieźle, trzeba powiedzieć. Chociaż nie wiem, bo tytuł tej piosenki to Słowiańska modlitwa, więc chyba raczej nie cygańska. Leci sobie akurat w Radiu Kontestacja i sobie postanowiłem puścić. Chomik mi przyszedł tu. Chodź chomiku, chodź chodź. Pokażę chomika chodź. Przed nas tu skurczybyk zszedł. Chodź chomiku. No, chodź nie na żarówkę. To jest chomik mój. Beci właściwie chomik. Patrz tu kamerki. Widzisz? Chomiku? Po, polisz kamerkę. Gdzie idziesz? Nie tyłem, przodem. Nie widzę go. Chodź tutaj na stół, przy dźwiękach, prawda, małoskocznej muzyki, sobie homik, chodzi. Gdzie jest moja? O, tu kamera. O, teraz zobaczymy jeszcze raz. Chodź, chodź, chcę cię zobaczyć też w kamerze. Nie naciskaj klawiszy! Chodzi po klawiaturze byk No, tu jesteś. No i zamknął mi, no. Tu. Taki. O, widać go jednak. Miły chomik. Dzień dobry. Wow! Chomik potrafi chodzić w nieskończoność do przodu, tylko mu trzeba podstawiać rękę. Idzie, idzie, idzie, ała, ała, idzie, idzie, idzie. A, zabrali go. Poszedł sobie. Na zabiecku siedzi lemur, niczym pasza stroszy felur. Skrzął się ślipka, czyście go, łapku rusza w piecu. Donnerwetter prawi mamka Cień macochy w tafli bali Popcorn mu przedawa tajnie Lemów spięty ciasno w pali, Mruga chytrze niczym Ty reklamuje się jak mytnik. Albo raczej chłopce skali. Nikt mi na noc nie poradzi Nikt nie powiem jak żyć to są akurat kury i śpiewałem te kury, piosenkę pod tytułem Lemur, ale dosyć tego, czas zacząć nocę na odwyku. Dzisiaj nieliczna garstka ludzi zgromadzonych z powodu wakacji, to nie jest coś, że, znaczy to nie jest, że odwyk pada i w ogóle cała reszta, też po prostu zawsze tak jest w wakacje, ale zacznijmy, żeż... <grym> Dzień dobry. Jeszcze nie, podkładzik się musi zacząć. Teraz dopiero nocy na odwyku. Ja tylko napiszę jak się dzwoni. Skype odwyk.com telefon 222 195 321. Tak się dzwoni. Na górze się ten napis, który przewija. Pokazuje to świetnie. Żeby wszystko było jasne, żeby nikt nie miał wątpliwości, co tu się dzieje, a co tutaj się dzieje, więc wszyscy wiedzą, co tutaj się dzieje, bo zdaje się, że przyszli ludzie, którzy są y, tutaj często i akurat wiedzą, co są nocy na odwyku, to co się będę wygłupiać. Chyba, że przyjdzie nowy, możliwe, że jest nowych, o, akurat ludzie przychodzą, 30 osób, jest, przed chwilą było 10, co jest grane, hej, nocy na odwyku, dzisiaj ma być mało ludzi bo wakacje, więc wszystkich jest dwa razy mniej niż normalnie a czasem w porywach i trzy razy mniej niż normalnie, więc ogólnie to nie ma wielkiego sensu robić jakichś rewolucyjnych teraz rzeczy typu, nie wiem, nowe, ciekawe pomysły, programy czy coś i rewolucyjne tematy też nie ma to sensu no więc właśnie, no więc mówię, tak, podobno nie przerywa i wszystko działa prawidłowo, tak? No, ale to powiem, że Noce na Odwyku to jest program, który jest przedłużeniem serwisu www.odwyk.com, gdzie na tym odwyku sobie opowiadam na przykład o ewolucji, takiego ostatnio, i o kreacjonizmie też, takiego ostatnio, o panu, kto się nazywa doktor Dino. To jest taki, ja wiem, czy to jest, no jest kreacjonista, no jest, no niestety jest, i o różnych, którzy nie, niestety są, tylko bardzo dobrze, że są. Może dzisiaj tematem przewodnim zróbmy. Kurde, co jest z tym? Nie chce stać mi to światło. O, już stoi. To <śmiech> źle, jak mi coś nie chce stać, prawda? Niedobrze, powinno stać. Stoi? Czy mnie oświetla dobrze? Tylko tak, że z jednej strony. To wchodzi taki... O, jestem czarno-biały. Tu jest biały, czarny. Eee, dobra. Eee, tak. Kto tu jest pierwszy raz? Nie wiem. Nieważne. Nocy na odwykły, jak już mówiłem, to jest program, gdzie można sobie pogadać o życiu, o Bogu, o człowieku, o śmierci, o życiu jeszcze raz, albo o wakacjach, albo o czymkolwiek, co się ciekawego dzieje, gdzie ludzie różni są bardzo. Są ludzie, którzy Boga znają już długo, albo przynajmniej tak twierdzą, że Go znają. Są tacy, co Go znają, tak twierdzą, że Go znają i na to wychodzi, że Go znają. O, tacy są ciekawi. Są też ludzie, którzy Boga nie znają, znać nie chcą i i w ogóle ich to nie interesuje. nie to Tacy to przychodzą, e, pobluzgają i wychodzą, ale są tacy, którzy Boga nie znają, e, nie znali, al, nie znają, nie znali, ale e, są zainteresowani tym, dlaczego ktoś inny twierdzi, że go zna i czy to jest jakiś taki porąbany człowiek, czy może jednak coś w tym jest, bo są ciekawi świata. I to jest bardzo dobry pomysł, żeby wtedy sobie przyjść tu i pogadać, bo innego miejsca raczej nie uświadczycie, gdzie można sobie przyjść i pogadać Albo kogoś poznać innego, dziwnego Luklew mówi, dziecko kasłało Nie było to dziecko, była to Becia, która się chyba zakrztusiła czymś do picia Albo chomik jej wszedł do buzi Becia, chomik ci wszedł do buzi? Nie, chomik gdzieś tu chodzi, może znów przyjdzie, bo on tak lubi odwiedzać Wchodzi na stolik z podłogi, łazi teraz po mieszkaniu gdzieś nie Chyba już jest w klatce. Homik ten. Dobrze, to zacznijmy dzisiaj temat. Może tak yy, o ewolucji kreacjoniśmy, niech będzie. O, tak brutalnie wyłączyłem. Czat jest na stronie www.odwyk.com, gdzie też jest informacja, że dzwonić można cały czas podczas tego programu, czy jak to nazwać, spotkania w internecie. Udawania, że jesteśmy tutaj i spotykamy się, bo taka namiastka życia prawdziwego, życia społecznego to jest internet. Ja no dobra, to jest jakieś tam spotkanie. Poza tym z ludźmi, którzy są teraz, niektórych już znam, bo się spotkałem. Internet jest dobry początek, powiem, znajomości zawsze z ludźmi, ale jak się tak kończy, to jest lipa, ale czasem nie jest lipa. Dobra, Ej, nie wiem, co się dzieje na czacie o Chopin, przed i mówi, dostałem się dziś na studia, brawa dla Chopina, albo bym ci dał jingle, ale nie mam tutaj żadnego potręku, mam tylko trąbkę. A nawet yy, saksofon. Więc dzwoni Klemens i Klemens coś zapewne za chwilę powie. Cześć, Martin. No cześć, do... Klemens. Ja chciałem się odnieść do tematu, powiem szczerze, że Właśnie. z tej serii Audycji, o podcastu w sumie, o kreacjonizmie z tych wszystkich, to to była pierwsza, której, na, której naprawdę z przyjemnością słuchałem. I po wysłuchaniu y, wszystkich argumentów y, mogę powiedzieć tylko jedno: że tak naprawdę y, ten spór będzie trwał moim zdaniem zawsze. To będzie tak, jak spór, które święta są ważniejsze w cudzysłowie. Czy święta sensie... Wielkanocna, czy Bożego Narodzenia, bo to będzie tak, że na milion ar argumentów w jednej strony kreacjonistów przyjdzie milion argumentów mniej lub bardziej y poważnych. Y w no drugiej ale... Także tak. to się. Moim zdaniem to się nigdy nie zmieni. Nie? Niekoniecznie. Znaczy, nauka to składa się właśnie ze sporów. To na tym polega całe to dochodzenie do prawdy, że się. Gada i się ludzie spierają, aż się trafi argument albo seria argumentów, które są przeważające i wtedy ci, co mają gorsze, odpadają. Przeważnie tak jest. Czasami są takie argumenty, że jest równowaga i trudno jest, żeby coś przeważyło. Ale to jest przypadek specyficzny tego konfliktu między ewolucją a kreacjonizmem, bo to nie jest spór o jakąś jedną konkretną rzecz, którą się da zbadać, zmierzyć, przedstawić doświadczenie i to będzie argument. To jest spór dwóch... Yy, paradygmatów widzenia światu, tak, ideologii, filozofii w ogóle. I tutaj bardzo trudno jest rację, możliwe, że to będzie trwało zawsze, Od, no teraz ja myślę, że będzie to trwało cały czas, bo to jest bo to nie jest kwestia argumentów dla większości ludzi, tylko to jest kwestia tego, co im wygodne, jakby, filozofii nie? No właśnie, ja mam podobne zdanie na ten temat i wydaje mi się, że tak jak mówię, bo to jest tak jak mówisz, podkreślałeś to wielokrotnie ideologia, ale ja też zawsze miałem tego typu zdanie, przychylam się do jednej, ale nie będę mówił do której, <śmiech> y, natomiast tak jak mówię, to w moim... Zdaniem to się nigdy nie zmieni, bo na milion mniej lub bardziej poważnych argumentów z jednej strony będzie milion mniej lub, mniej lub bardziej poważnych argumentów z drugiej strony, i wiadomo, jedna strona, drugiej nie przekona, co nie. No, ja wiem, no dobra, możemy prze, za chwilę spróbuję powiedzieć najgłówniejsze i zobaczymy, może zobaczymy, jak to wygląda. Bo tak się gada ogólnie, rzeczywiście wydaje się, że powiedziałeś, bo chęt, chętnie zajrzę. I jeszcze jedna sprawa. Czy planujesz coś w stylu Born, Born to be Wild Trip 2? Eee, nie, zapytać. bo nie mam czym jechać ani nie mam za co. <śmiech> <śmiech> Więc na razie nie w tym roku. No, Ale ja chciałbym. Ale nie w tym roku. Pewnie za rok. Trochę, trochę, powiem szczerze żałuję, bo może kiedyś by się w końcu trafiła okazja, żeby z tobą się jakiegoś tam powiedzmy soczku dobrego napić. <śmiech> te, na przykład gorące letnie dni. Fajnie by było. O różnych sprawach, nie tylko o sprawach wiary, kreacjonizmu i no. generalnie o życiu, nie? Rok temu mi nie wyszło i się zniechęciłem strasznie, ale no teraz nie dam rady z różnych powodów, zarówno technicznych, bo nie mam znowu czym jechać, ale no, za rok się może uda w końcu. Fajnie by było, no. Przygotuję o, o. się lepiej. I to był dobry pomysł. Jestem jak najbardziej za. Pierwszy, pierwszy rzucę na ściepę, powiedzmy, stówek. O, dzięki, na podróż. To ja sobie za rok już tak zaplanuję wcześniej, już tak porządnie naprawdę, bo ileż można czekać. No, dwa razy ileż... się nie udało, trzeci raz się musi. Mam taką prośbę, zahacz, zahacz, koniecznie oszczedź, bo... O, no to będzie wyzwanie, bo to kawał drogi będzie. Nie no, w sumie z Warszawy to blisko, taki kółko. Tylko ślimaka zrobię, dobra, zobaczymy. Dzięki, żeby jeszcze inni mogli tak. powiadać. Na razie coś zerwało, nie zerwał, nie wiem czy zerwał. Dobra, teraz już zerwało. Yy, Okej, okay. podobno coś tam rwie, więc chwilę nie chcę pogra Muzyczka, ja sprawdzę czy wszystko dobrze działa yy, i zaraz gadamy dalej. Według moich informacji wszystko wygląda dobrze i chyba się nadaje i nic się nie dzieje, więc co, działam? Działam, widać mnie, tak? Widać mnie, rwie mnie? Ruszam się jakby tak. Eee. Hej, widział ktoś mojego robaka animowanego ostatniego? Chciałem się pochwalić, zrobiłem animację plastelinkową nową technologią, którą wypróbowywałem i nawet był. Nie wiem, nie dobrze, jest wszystko dobrze. Dzwoni, dzwoni Jarek. Dzisiaj, okej, okay, w tych nocach na chciałem powiedzieć, że będziemy gadać o ewolucji i tak ogólnie właściwie. Ostatni odcinek na odwyku zrobiłem taki dosyć ogólny, bo dawno już o tym nie gadałem i chciałem zrobić trochę taki wstęp przypomnieć, bo to jest kwestia dosyć ważna. O, teraz zadzwonił, jak słyszeliście, ten Klemens i powiedział, że to jest spór, który pewnie będzie trwał długo, długo, długo. Będzie trwał jak spór odnośnie, czy Boże Narodzenie jest ważniejsze, czy Wielkanoc. Się miałem go zapytać, czy to dlatego, że ten spór jest tak głupi i nic nie, wa nie warty, i nieważny, nie? Tak mówię, co za różnica, czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, nie? Czy to dlatego, czy z innego powodu, że się go nie da rozstrzygnąć na przykład? Ja wiem, czy się go nie da rozstrzygnąć. Nie da się go rozstrzygnąć, czy ewolucja zachodziła, czy ktoś stworzył to w jakiś sposób, czy zaprojektował no, może się jednak da. Da się, kiedy się podejdzie do tego naukowo, a nie, jak że się podchodzi do tego filozoficznie. Że mi pasuje ta filozofia, to ja się jej będę trzymał. Problem z ewolucją jest taki, że ona jest niefalsyfikowalna. Inaczej mówiąc, każde nowe odkrycie można zawsze dopasować na Hamca w całą tą koncepcję ewolucji. Co byśmy nie znaleźli, zawsze można to dopasować. I to jest problem, bo teraz można wierzyć w nieskończoność w, w tą ewolucję, choćby były nie wiadomo jak przytłaczające przeciwko niej, choćby nic nie pasowało tak naprawdę na zdrowy rozum, to zawsze się to da wcisnąć. Tak samo jak się, na tej samej zasadzie można zawsze Biblię tak interpretować sobie, żeby była zgodna ze wszystkim, co sobie Kościół jakiś tam wymyśli. Co, co wiemy zresztą, jak ktoś bliżej się przyjrzał różnym doktrynom różnych Kościołów, no to wie, że na pewno znalazł parę takich fragmentów, gdzie Kościół ewidentnie sobie nagiął Biblię do swoich potrzeb. I to samo jest i z kreacjonizmem też, i z ewolucją. I tu jest problem, ale ja bym się chciał zostaw zostawić to, bo ja tak... na cholerę komu taka filozofia, no. Tylko po to, żeby było wygodniej, ale ja zakładam, że ludzie, którzy przychodzą tutaj posłuchać yy, i w ogóle przychodzą czegokolwiek posłuchać, nie chcą wiedzieć, Niech szukają następnej teorii, która będzie im wygodna, tylko chcą poznać prawdę jakąś. I tak sobie myślę, czy, że tacy ludzie są. No, Więc oczywiście to jest yy, dozwolone jak najbardziej, żeby mylić się po drodze i szukać różnych koncepcji i dyskutować ze sobą bez obrażania się na to, że ktoś coś dziwnego wymyślił. No tak, no trzeba popełniać błędy, żeby dojść do jakiegoś tam w końcu wniosku. Po drodze muszą być błędy. Dobra, dzwoni Jarek. Dzwoni Jarek i chyba nic nie mówi, bo ja nic nie słyszę. Albo coś wyłączyło. No? O, jesteś, haha. się ha. no, siema, słuchaj. A, cześć. Wiesz co, coś mi zacina, net. Bo to słuchaj mnie w Skype'ie, a nie słuchaj mnie przez to okienko. Dobra, słuchaj, dzwonię, bo chciałem Brachola pozdrowić. A, zdrów go. No, to go pozdrawiam. Słuchaj, jakieś panfary byś zapodał, do mnie? No, ja mam tylko dwa, bo nie zdążyłem sobie. Mam gwizdek. Takie. No, to, dobra, to dzięki mi, na razie <słuchaj> Na razie, Okej, okay, to był Jarek, pozdrawiający Brachola. Dzwoni Kasper, który pewnie coś konkretnego powie. Halo? Chyba już cześć, jest. cześć już poczekaj jest. chwilę, tylko wyłączę tutaj, bo mi się tnie. O, już jestem. Słuchajcie teraz? Tak jest. O, fajnie. Bardzo. No, więc ja sobie chciałem powiedzieć a propos Born to be Wild Aha. Tour, y, że oficjalnie ogłaszam, że zamówiłem sobie rower i to, co miało być y, w ramach contest kamputa ta moja podróż jest odłożona na sierpniu już oficjalnie i będzie tego... Będzie wpleciona w następny contest camp, więc to B1 w b 1 w mojej wersji będzie tego. No. Jest y, prawie pewne: do nowy porządny markowy Rower Crossa, Crossa, Hexagon. Brawa! No, więc w ogóle nie mam pracy. tego, nie, nie, nie rozleci mi się. No i bardzo. W no, Dobra, to że my... będziesz jeździł sobie na wakacje? No, znam się wakacyjne, zrobię odcinek teraz. No to Wiesz not co. Not ja mam od na wakacje, od waka wakacje to ja mam już od kontest kampów generalnie, bo tak jeżdżę po, po, po, po, po, po okolicach dalszych i bliższych. Aha. Więc ten, więc. No, a, ale takie konkretniejsze to, to będą właśnie w sierpniu, myślę. Teraz z filmę jutro zakładam. No. Jeszcze nie wiem, właśnie macie. Nie, no, mam do ludzi prośbę, jakby ktoś miał jakąś stronkę z, e, z opisem rejestracji firmy e, aktualnym. Oh, oh, oh. Krok po kroku i z tymi drukami, z tymi blankietami tych różnych papierów bezsensownych, biurokratycznych okay. i tak dalej. To już to ludzie mówili odnośnie biurokracji. Wszystkim, co trzeba załatwiać, to był bardzo wdzięczny za link. Był to, to, muszę zrobić i, i tak średnio mam komplet jakichś tych e, informacji. No dobra, ale to jest inna bajka i nie na noce, na odwyku pewnie to, to raczej. Mniejszy. No, no więc dobra. pozdrowienia dla wszystkich tutaj. No dobra. A kiedy ruszasz? Wyle. Tylko zapytam. Wiesz co, jak no, tak w plece, żebym odwiedził po prostu kilka strategicznych punktów. Czytaj ludzi z Contest Campu. Bo generalnie taki target mam w mojej podróży. I jakoś w plece to tak, żeby to był ten drugi Contest Camp. Dobra, bo żebym ludzie, będzie na... część druga właśnie. Potem, potem pojechał dalej. Okej, okay, dobra, dzięki, dzięki. To jeszcze będzie okazja pogadać, no. spoko. Jestem Dobry. teraz tutaj, jeszcze tutaj głosuję za tym, żeby nowy czat zrobić. Po a co to, raz to mi się nie podoba w tym czacie? Czat jest z Justin i... TV bardzo przydatny dla tego, żeby nowi ludzie przychodzili i słuchali. To jest plus. Bardzo mały, jest bardzo niewygodny i linków nie można wklejać z dłuższego tekstu i się nie strasznie. To same plusy pamięci. wymieniłeś do tej pory, a jaki jest? Aha, że wolny. Bo jak jest moderator, to można zmoderować i można wklejać linki. Zwłaszcza, że ludzie, którzy przychodzą i piszą bardzo konkretnie, wkleją linki i dłuższe teksty. To, to jest fajnie się to czyta i psuje wszystko czas. No ja uważam, że akurat odwrotnie, to że to... Swoje wysłaniają. Nie, no długie teksty psują wszystko, przestaje się dać gadać wtedy, bo jak i zwłaszcza jak jest dużo ludzi. fajnie, to ten. To yy, to można hmm. bez problemu to czytać i się czyta fajnie. A jak ktoś pisze teksty bezsensowe, długie i wkleja coś z Wikipedii, to można tak wywalić. A no, jak ktoś lubi, w sumie, no to. Dobra. Bramkę czy ten WWW na Irca, znaczy, no, jak to Jak znajdziesz pamiętam, to... to bardzo chętnie, tylko nie proponuj, tylko daj konkreta, rozwiązanie jakieś konkretne i możemy spróbować. Dobra, no, ale ale mieć swoje zezwolenie, żeby. Ej, w sumie czekaj, bo jakieś trzy tygodnie temu zanim mm. jeszcze byłem, jak jeszcze byłem w domu to my z Baditem z tobą rozmawialiśmy na ten temat i powiedzieli, że mamy coś zrobić. Ej, to ja to zrobię? Okay. No spróbujcie, no i jak zobaczymy, jak wygląda i będziemy eksperymentować. Dobra, dzięki, dzięki, żeby no było na, na temat. Dobra, był Kasper zupełnie nie na temat, a ja sobie przygotowuję tutaj w tle różne dziwne dźwięki, żeby były yy, było co puszczać jako na przed taki. To chyba był dźwięk, jak ktoś wymiotował. Tak, zdecydowanie, to nie był dobry dźwięk. No ale szukam sobie jakiś innych, może będą lepsze. Wiem, chyba coś niezbyt, nie, to nie za dobre. O, ten będzie pasował. <mulcy> Bardzo dobre. Ten się przyda i ten się przyda i jeszcze jest jakaś syrena, chyba. Przerap, <mulcy> nie, ten nie jest dobry. To może taki? A coś pisze się, tak? Nie pisze, nie działa. Ach. Tak średnio. No dobra, nie taki średni dźwięk. Dobra, się z tym e, dzwoni krawiec 2. Nie wiem dlaczego. Dlaczego 2? Nie wiem, właśnie. Po, że krawiec to ja wiem. E, halo? Halo? Odbieram się. A to Skype, tak? O, nie, nie, nie, nie, teraz mało. mnie słychać dopiero chyba. Tak, Bo teraz włączyłem dopiero, dopiero mikrofon, dopiero... miałem wyłączony. Jakże wybuchłeś nagle tutaj nam. A... Już myślałem, że się rozłączy. No, witam, witam serdecznie. No, cześć, prawie. To, noce to no, to na, na odwyku. Jezus i kontestatorów. <głos> I nie, odwykowców, może czy coś. Od, odwykowiczów. Tak, ludzi na odwyku przyszli Ale na Ale się żachnąłem, Jezus, więc jest poprawnie. No. <głos> <głos> w pewnym sensie tak. To przynajmniej blisko tematyki w końcu. Może będzie coś na temat dzisiaj jest o ewolucji, tak? No, a, a propos, jakie ty masz zdanie na ten temat, bo my się znamy z czegoś zupełnie innego i nigdy nie pytałem. Jak ty myślisz, czy ewolucja miała miejsce, czy jesteś sceptyczny, czy nie? Myślę, że ewolucja jest mechanizmem zaprojektowanym przez Boga, miała miejsce i ma miejsce. Czyli jest to, to się nazywa ewolucjonizm teistyczny, coś takiego. E, z, czego, w, z czego pewny wniosek wysnuwam, że nie znasz Biblii. Tak, zgadza się z nami ją słabo. No, dlatego wniosek ten, bo jak ktoś zna Biblię, to wie, że ta koncepcja jest niemożliwa, bo ona jest sprzeczna zupełnie z Biblią. No. A czemu się tak trzymasz kurczowo Biblii, skoro tam tak wiele rzeczy jest umownych i często bywa tak, że na przykład tutaj tysiąc lat, jeden rok się równa tysiąc lat, no to można to interpretować na wiele różnych sposobów i traktowanie no, tego jako oczywiście. jakąś taką wiesz, wiedzę naukową, no to... No ale tak samo można interpretować sobie do historii, tylko pytanie po co mam interpretować, zamiast czytać to tak jak autor zamierzył, żeby było czytane. No, zasada brzytwy Okama wymaga ode mnie, żebym uznał coś za dosłowne, jeżeli nie mam powodu uznać inaczej. Więc dlaczego ja mam sobie dostosowywać to, co czytam wprost w Biblii do tego, co mi tam akurat pasuje? Może odwrotnie. No może właśnie tą brzytwą Okama powinieneś powycinać wszystkie niepotrzebne wiesz, byty i tak dalej i trochę tak sobie uprościć na przykład ro rozumienie, rozumienie Biblii i potraktować, że to, jest że to jest częściowo utwór, znaczy nie utwór, tylko no, książka hi historyczna, a częściowo jest to pewna symbolika, pewna, pewna no tak przejść Takiego, co można ro, rozumieć wie, wielorako. nie? Że rozumiem. rozumiem i, tak. I odnajdzie się w tym i naukowiec, i osoba, powiedzmy, bardzo prosta. Dobrze, ale przejdźmy do konkretu, bo zaczynam się wtedy właśnie schody, kiedy się zaczyna mówić o konkretach. Więc załóżmy, hmm. że pierwszą księgę można odrzucić jako mit. Całe te opisy stworzenia. Załóżmy, że to nie była historyczna. Nie? Czy Adam Wiesz, istniał, to, nie istniał? Nie było tego, tej historii całej a jeżeli była, to całkiem inna, to tylko jakiś przenośnia, obraz taki, symbol, nie? Załóżmy na no, chwilę. No, dobra. Okay. Teraz weźmy Ewangelię. Czy to już można traktować jako opis historyczny? Myślę, że dużo dużo w dużej części na pewno tak. Na przykład Ewangelia Łukasza wymienia cesarza Tyberiusza, wymienia no. arcykapłanów, wiemy, że oni istnieli, rzeczywiście to się nazywało, podaje daty, wszystko się zgadza z tym, co wiemy historycznie, mhm. należałoby to przyjąć. Problem polega na tym, że w Ewangelii właśnie Łukasza jest y, rodowód Jezusa, który wie, o którym też wiemy, że istniał rzeczywiście taki człowiek. Y, problem polega na tym, że ten rodowód jest doprowadzony aż do Adama, który najwyraźniej według tego rodowodu był postacią również historyczną, no bo jak może pochodzić człowiek historyczny od czegoś, co nie istniało? No tak jakbym pochodził ja i miał napisane w rodowodzie, że pochodzę od Kubusia Puchatka, no bez sensu. No to co, trzeba odrzucić teraz mhm. Ewangelię? czy raczej przyjąć resztę Biblii. No tu jest problem. Jezus, który też żył, w tym co mówił, odwoływał się do postaci, jako do postaci historycznych, do Noego, do Mojżesza, do tych różnych ludzi, którzy są w pierwszej księdze mojżeszowej właśnie wymienieni, jako do kogoś, kto żył, do ludzi, którzy żyli. No więc okay, tu, to jest ale problem. Czy, a, ale czy Biblię można, można, można tylko traktować albo jako y, coś w stu procentach zgo, zgodnego hi, historycznie, albo... Y, w, w, albo, w, nie wiem, w jednym procencie, może są jakieś jeszcze po, pośrednie stany, może część jest po prostu symboliczna, a część opiera się na historiach. No dobrze, no ale konkretne pytanie. I, I można zbudować drzewo genealogiczne, ale ten Adam, on może być tam pewnym takim, no wiesz, błędem w, ro, w rozumieniu, nie? Znaczy... Czyli jak... rodow... Jezus nie pochodził od Adama, bo Adam nie istniał, rozumiem. Czyli cała genealogia Jezusa jest bez sensu. Może ci wytłumaczę, o co mi chodzi na przykładzie prostym. No Ktoś dobra. może rozumieć sobie na przykład Eden jako jakieś ko kosmiczne, nie wiem, miejsce, które, okay. nie wiem, stało się z z zaczątkiem do wielkiego wy wybuchu. Rozumieć to bardziej jakoś sy symbolicznie, no. Rozumiem, tak. Tylko trzeba uznać wtedy konsekwentnie Jezusa za kłamcę, bo on twierdził, że raj był więcej, on powiedział do jednego faceta dziś jeszcze będziesz ze mną w raju więcej powiem w Biblii jest od cholery odwołań do Adama jako do postaci historycznej w Nowym Testamencie więc te wszystkie rzeczy trzeba konsekwentnie odrzucić też może część że rzeczy mówił tak jak mówił aby go rozumieli często też no to, to kłamał mówisz, że tym, tak czy inaczej Hmm. No hello, no był... Nie, nie, nie wiem, ale szóste. co, ty wierzysz, że świat ma ile, ile nie wiem, 5 tysięcy lat, czy tam 7 tysięcy lat? Nie, czy? ja nie mam bladego pojęcia ile ma świat, ale uważam, że historia człowieka y, zaczyna się tak kilka tam tysięcy lat wstecz od dzisiaj licząc. Nie wiem dokładnie ile ze 6, czy coś koło tego, bo można to różnie liczyć, ale nie więcej niż na pewno niż 10 tysięcy lat. Historia człowieka podkreślam, nie, całe, nie cała Ziemia. No to, wiesz, nie wiem, jak to, jak w to wsa wsadzić małpoluda, nie? jak, właśnie to jest... Bardzo. Z tym, że małpolud ma tak kiepskie osadzenie w dowodach, że można go spokojnie w to nie wierzyć i być dalej racjonalnie myślącym człowiekiem. No ani świadków no nie ma. cały czas ani... znajdują te brakujące ogniwa, i tak dalej. Tak, i, i, i, I szczątki, i, i buduje się, wiesz, jakby cała... tutaj. Z... Byt, wydaje mi się jest to rozbudowane, aby był to jakiś, jakiś, wiesz, wymysł i coś opartego na fikcji na, wiesz, na, błędzi, na jakimś no, nie. wiesz, bo według tej koncepcji ewolucji, jak mówiąc już o ogniwach pośrednich, powinno ich być miliony i to dosłownie, bez żadnego przesadzania powinny być miliony znajdywanych bezspornych ogniw pośrednich, to miała ewolucja miała zachodzić płynnie tymczasem ja znam pięć na pewno płynnie? no tak, no tak a, mówi Darwin. a skokowo znam. nie? A no, nie, nie może, albo tak wiesz, że... No, no pan Dawkins, Dawkins odrzuca taką... Po prostu, że pojawia się, wiesz, co jakiś czas po prostu ko kolejna mutacja, a nie płynnie, znaczy wiesz, no, to że jest, nie ma... to takiej... Nie, nie, to nie. Pan Dawkins to odrzuca i ma absolutną rację, bo to nie pasuje ani do mechanizmu proponowanego, czyli mutacje. Mutacje po prostu tak nie działają. Muszą się pojawiać drobne zmiany i muszą się kumulować według tej teorii, która ma jakiś sens w tej w tym całym ewolucjonizmie. I pan Dawkins ma tutaj rację. Rzeczywiście muszą zachodzić powolne zmiany. No bo jest... pierwszy raz, jak popierasz Dawkinsa w czymś. Ale czemuż? on całkiem sensowne rzeczy mówi przy paru miejscach. No, to, to, to się znaczy nasymy, że na teorii ewolucji coś. przynajmniej. Ja mówię, że to, co ty proponujesz, to w ogóle nie jest ewolucja. To jest w ogóle niemożliwe. To jest jakaś też alternatywna teoria. No może i było, hmm. ale Bardziej pasuje twoja koncepcja do, dowodu, do dowodów kopalnych, do tego, co tam znajdujemy, tych kości, bo nie ma tych wcale, tych ogniw pośrednich. Jakie znasz? No wszyscy znamy, jakie znacie ognia pośrednie? Ichtiostega, nie? Bo nas w kółko karmią tą ichtyostegą. Ja nie pamiętam, ale ich strasznie, strasznie dużo odnalezionych jest z tego, z tego, z tego co pamiętam, to gdzieś czytałem i tego, wiesz, była masa i cały czas jakieś nowe. No, tylko, że nikt nie potrafi wymienić, no nie, nie jest ich wiele wcale i te, które się klasyfikuje, nie, bo to jest kwestia klasyfikacji, no i niczego więcej, no co zakwalifikujemy jako ogniwo pośrednie, co byś ty za, zaklasyfikował, jakieś bezsporne ogniwo pośrednie. Ale jak mówisz o, o gatunku, czy czy część chciała na, na Gatunku, gatunku, tak. Dobra, no to powiedzmy upraszczając, jakie znasz etapy pośrednie między piórami a łuskami? To jest taki standardowy przykład ewolucjonistów, którzy twierdzą, że pióra pochodzą od łusek. Jakie znasz pośrednie, istniejące etapy pośrednie? To powinno przebiegać, no przynajmniej no, ze 20 kroków, powiedzmy, przejściowych. Z, z piór w łuskę? Odwrotnie. Jakie znaleziono? Znaczy, wiesz co, nie wiem, ja się na tych sprawach nie znam zbyt do, dobrze, ci powiem, no ale mogę tylko, wiesz, zdawać się tutaj na in, intuicję, no nie wiem, łuski o, odpadły i wyrosły pióra, jakoś, no, no potrafię sobie nie, nie, nie, to nie, nie. wyobrazić. koncepcja nie. mówi, że pióra powstały z łusek, łuski się zmieniały z biegiem czasu i powstały pióra. Może ktoś się myli, nie wiem. Za, wiesz co, wiesz, trzeba nie chyba zakładać, nie że, że tak nasze na, narzędzia poznawczym mogą być na, tak, tak słabe, że sobie nie zdają sprawy z tego, nie no tak, Oczywiście Jesteśmy, to prawda. Zajebiście daleko od odnalezienia od prawdy, która może na jeszcze za, zaskoczyć. No już tak nawet nie zaskoczy, się, z, już... zastanawiam czy jakby nie pozbierać nawet wiesz nie uśrednić jakiś, nie uśrednić w jakiś sposób tych teorii Różnych, które są, to nie, nie wyszłoby coś z tego ciekawego. No dobrze, ale zrobić. poczekaj, bo ty hmm? zamiast pozwalać mówić dowodom, to ty na siłę szukasz wytłumaczenia, którego nie ma, licząc, że będzie w przyszłości. To, to nie jest uczciwe podejście. Kiedy ja mówię, że powinno być tych, od cholery, tych etapów pośrednich znalezionych w materiale kopalnym między łuskami a piórami, a ich nie ma, bo ich nie ma. Ich powinno być mnóstwo, nie ma w ogóle. Czegoś takiego jak łusko pióra. I to jeszcze na kilku etapach. No nie ma tego. I to jest tylko jeden przykład, który pokazuje w ogóle te braki w materiale kopalnym, jakie są. I one są skandalicznie duże. No i ty mi mówisz, no to kiedyś może znajdą. No to ile już 200 lat ludzie szukają i nie mogą znaleźć? To ile mamy jeszcze czekać? 2000 lat, żeby stwierdzić, że coś jest nie tak? Że nie pasuje yy, dowód do teorii? bo nie pasuje, problem Nie jest. wiem, ja, ja, ja się, jak, jak powiedziałem, się nie znam na tych sprawach, ale zakładam, że, że, że twój argument może być, wiesz, łatwy do obalenia przez kogoś, kto się na tych sprawach zna, przydałby się, wiesz, do porozmawiania ktoś, kto się na tych sprawach zna, może ktoś Bardzo jest chętnie, ja bym chciał się dowiedzieć, no. I powiem na przykład, jak się mógł prap, praptak nagle stać... Wiesz co, ciurasty, ja byłem... Ja miesz, byłem w, coś, byłem w, nie, w Muzeum Historii Naturalnej i szukałem ogniw pośrednik, gdzie, no... Tam powinny akurat być, no, bo tam była cała ta sekcja, oczywiście wszystko pod, pod kątem ewolucji ustawione i były też sekcje ogniw pośrednich. No myślałem, że znajdę jakieś przekonujące, konkretne kości wykopane, skamieniałości czy coś. Nie ma, po prostu tego nie ma, no. No niech mi ktoś to pokaże, ten dowód, no bo łatwo się mówi, że gdzieś są powinny być, ale tam, gdzie powinny być, szukałem ich w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. No nie ma, no to gdzie są? No nie widziałem, sorry, ale czemu mam się wierzyć w coś, na co nie mogę nigdzie znaleźć dowodu, chociaż go idę poszukać tam, gdzie on powinien wisieć na, na wystawie. No, litości. No, no. Każe się mi się w to wierzyć. Do, do tych piór, no. No, no, hello, jeżeli mi się tak y, przedstawia tą teorię jako absolutnie prawdziwą i każe się w nią wierzyć, a jeżeli polemizuję z nią, to się mnie wyśmiewa. No to powinny być naprawdę twarde dowody, y, jakieś takie, które są bezsporne, tymczasem ja idę ich szukać i się okazuje, że ich nie ma. No to jak ja mam reagować? Przyczepiam się do tego, bo to jest jeden z prostszych y, takich przykładów, no, po tym widać. Archeopteryksa ma ma pytanie. pióra i łuski. No właśnie. Czekaj, pułkownik mówi na czacie, no nie mów Martin, że hmm? nie mają. Oczywiście go mają, właśnie jego mają. Mają te klasycznych kilka sztuk y, przedstawianych oczywiście we wszystkich podręcznikach wałkowanych w w, w koło Macieju, no na ich jest mniej niż 10 tych całych sztuk. I poza tym Archeopteryx, no co, miał pióro łuski? Nie miał. Nie, to nie jest w ogóle ogniwopośrednie. To jest osobny gatunek. Yy, sprawnie działający. Tam nie ma nic, co ma po części wykształtowane, ale jeszcze nie działające w pełni. Wszystko działa w 100%. To nie jest w ogóle ogniwopośrednie, którego się powinniśmy spodziewać. No. O, 72 no ludzi. Czytam wła właśnie, że pióra to ma... To martwy twór, skóry powstały w toku ewolucji z gadzich łusek. Wyrastają z brodawek na skórkach no komórek. Mówię. Niezodermalnych. Pióra Super. jako tak. Taka jest teoria. Nie teraz ja poszedłem szukać dowodu i nie widziałem żadnego. Gdzie jest na to dowód, się pytam. Jest jakiś ornito ornitolog Mam nam? nadzieję, no może ktoś przyjdzie i powie, ja sobie chętnie ornitologu. Zobaczy zerknę na y, kontrargumenty, no ale to jest jeden z konkretnych argumentów przeciwko ewolucji, no nie, nie mówię tutaj o teoriach, ani o generalnych jakichś filozofiach, tylko na przykład taki problem. Dobra, dzięki, bo ktoś Dobra, dzwoni. Dobra, właśnie, no, bo ktoś dzwoni. No, Okej, okay, dzięki się. na razie. To był krawiec. Gadamy o problemach ewolucji i y, i no to może ktoś zadzwoni i powie, bo może też źle szukałem. Biditer mówi, a Martin nie rozumie pojęcia ogniwa pośredniego. To nie są organizmy do połowy gotowe. Nie, to Biditer nie rozumie pojęcia ogniwa pośredniego. Przypominam, że teoria, klasyczna teoria ewolucji, darwinizm twierdzi, że zmiany zachodzą płynnie. I przejścia między łuskami a piórami muszą zachodzić płynnie, więc gdzieś powinny być ślady tego przechodzenia. Pytam się, gdzie są te ślady, poproszę te ślady, bo na razie to tylko znam teorie. Ogniwem pośrednim więc byłby organizm, w których widać proces przechodzenia płynnego y, z jednego gotowego w stu procentach działającego organizmu do drugiego. No powoli i płynnie. Ludzie wiem, przecież wszystko jest na Wikipedii. Nie ma na Wikipedii tych konkretnych y, dowodów, mówię. Ja wiem, że są koncepcje i teorie, ja tu pytam o dowody. Więc nie wiem, kogo odebrać, mam nadzieję, że ktoś mi coś powie na ten temat. Czego ja tu, nie wiem, się dowiem, no, się dowiem to będę działał. Dobra, noc na i ktoś dzwoni, nie wiem kto. Halo? Halo? Już jesteś? Cześć. Halo, witam, no z tej strony Oskar Garfader. O, dzień dobry. O, witam. No i ja tu chciałem takie moje małe zdanie skończyć. właśnie. To słucham. że przesłuchuję waszym dyskusjom tutaj. I tak sobie pomyślałem, mówię... No ja jestem takim raczej bliżej nie jest do kreacjonizmu, tak? No bo... To znaczy głównym, głównym takim powodem, dlaczego mi jest bliżej do kreacjonizmu pomyślałem sobie, dlaczego książki rozumiem, nie rozumieć dosłownie. Może jestem po prostu niedoinformowany, bo akurat ewolucja zawsze czytanie o tym niezwyczajnie troszkę nudziło. No. Ale no dlaczego miałbym takie księgi rodzaju, na przykład yy, nie interpretować dosłownie. Bóg Załóżmy, a potem Bóg Niechaj powstanie sklepienie w środku wóz i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Dlaczego mam. Dlatego yy, Dlatego jest... mam nie dlatego dosłownie, że to się stało, zdaje się chyba drugiego dnia, dlaczego nie? No dużo ludzi dlatego powie, że to jest sprzeczne z naszym doświadczeniem codziennym, inaczej mówiąc w ciągu dnia nam się nie pojawiają, nie, poja nie pojawiam nagle rzeczy znikąd. Więc dlatego. Ludzie twierdzą, to jest niewiarygodne bo tego w życiu na oczy nie widzieli, tego się nie da zrobić. Mówią, to jest niemożliwe, no więc... Właśnie, tak. właśnie. Tylko, że mi się, że jestem takim kreacjonistą może bardziej, to znaczy, nie wiem, ciężko, ciężko określić mi to, czy jestem kreacjonistą czy nie, ale tak bliżej mi na pewno do tej teorii zazwyczajnej wiary, ponieważ Biblia to jest moja księga mojej wiary, której po prostu wierzę, po prostu w wielu miejscach jakby... No chociażby tutaj na stronie odwyków ładnie to wszystko, czy jest, 5500 manuskryptów odnalezionych, no nie ma takich jakichś niezgodności wielkich i tym podobnych, no to ja tej księdze po prostu wierzę i raczej jestem no. y, takim krafią niż to typowo z wiary, nie? No bo, Biblijnym, no tak to się nazywa. No, no, tak bardziej to co jest coś No, okej, okay. no to dzięki wielkie. No, dzięki, dzięki. Na razie. <głos> na razie, to był Godfather co do, aha, gdzie to się wyłącza, wyłącza się. Ja akurat jestem e, kreacjonistą naukowym, nie biblijnym. Z tego powodu, że e, zanim ja się zacząłem co do tam Bogiem interesować, on Biblię czytać w ogóle, zanim w ogóle Biblię miałem w ręce, pierwszy raz przeczytałem pierwsze zdanie z Biblii zanim, to trafiła mi w ręce książka, w której było parę faktów, w których ja nie wiedziałem wcześniej, na przykład o, tych mat o materiale, genetycznym, że on wcale nie jest taki kompletny, delikatnie mówiąc, jak się sugeruje, albo właśnie jak się przemilcza, bo nikt mi nie mówił, że w tych znalezionych różnych ogniw jest pełno. No, no właśnie nie mówił mi nikt, ale też i nikt nie pytał, bo nikomu nie przychodzi do głowy, że tego tak może być mało i różne problemy i inne. Ta mniejsza z tym, no w każdym razie ta książka dała mi do myślenia trochę, mnie zdenerwowała przede wszystkim, że to powinienem mieć na lekcjach biologii tych parę rzeczy, jeżeli są prawdą. A jeżeli nie są prawdą, to będę jeszcze bardziej wkurzony, że ktoś mi takie pierdoły pisze w książce, że podważa teorię ewolucji. Więc przyszedłem do szkoły wtedy na lekcję biologii i się... I cytuję. Parę faktów, informacji, które się i Pytam czy pani od biologii, czy to prawda? To, to, to, to, to. I pani mówi to, to, to, to. to. I to, to jest prawda. A ja się mówię, to czemu nam się przedstawia teorię ewolucji, jakby to był udowodniony na wszystkie sposoby fakt? A ona zaczyna jechać z, oczywiście z przemową, że właściwie to, to się nie przedstawia jak fakt i to tak, wiadomo, jest tylko teoria i tak bla, bla, bla, bla. I teraz to już zgłupiałem w ogóle i zacząłem je to wszystko wkurzać, po pierwsze. Po drugie się interesować, więc zacząłem czytać na ten temat dużo. Nie jak człowiek, który chce koniecznie udowodnić, że ewolucja była, tylko jak człowiek, który się po prostu chce dowiedzieć więcej. I im więcej się dowiadywałem, tym mniej mi to wszystko pasowało. Więc mówię, najpierw były te moje czytanie o tych dwóch teoriach, powiedzmy, konkurencyjnym, patrzenie na świat. No, przede wszystkim poznawanie całej teorii ewolucji i dowodów na to wszystko, a dopiero później wziąłem Biblię i swoją drogą, no, czytam. Sztak mówi, dzięki Cię, Martin, teraz to ja już zgłupiałem. Co, nie ma co głupieć, po prostu trzeba poczytać. Dobra, dzwoni najpierw y, Łukasz, po kolei. Teraz Wam dam, Wam pogadać. Tara. Cześć, Martin. Cześć, cześć o. Łukasz generalnie powiem, powiem tak słuchałem tej rozmowy na temat ewolucjonizmu mhm. skończyłem ochronę środowiska więc coś tam mniej więcej wiem raczej no. mniej niż więcej w biologii mówi się na, na, w szkole średniej generalnie o sprawach latimerii Mary i tak dalej no, no. jeżeli pójdziemy krok wyżej czyli studia i tak dalej naukowcy nie potwierdzają teorii ewolucji naukowcy stwierdzi. twierdzą, że nie wiedzą tak naprawdę skąd to się wszystko wzięło nie okay. mówią tutaj o roli kreacjonizmu czyli że stworzenie Boga e, znaczy stworzenie przez Boga ale też nie mówią, że wszystko wywodzi się od małpy masz rację. powiedz mi, co masz na myśli od naukowcy żeby też ludzie wiedzieli e, dobra, mówiłem. naukowcy to jest e, dla mnie akurat e, z tymi ludźmi, z którymi się spotkałem czyli tytuł doktora plus Dokąd? tam profesor, tak? tak czyli ja... to są osoby, które tworzą naukę mniej więcej no ja właśnie przeżyłem szok, bo podczas tego moich poszukiwań wiedzy trafiłem na, no zapisałem się na listę dyskusyjną naukowców właśnie, po angielsku, mm. międzynarodową y, i przeżyłem szok dlatego, że y, było ich tam mnóstwo naprawdę, biologów, biochemików, chemików i tak y, nie było tam ani jednego, nie był jeden czysty y, darwinista. A reszta to była mniej lub bardziej sceptyczna. Oni się przychylali, że być może była ewolucja, ale wcale pewni tacy nie są i widzą różne problemy. I zdziwiłem się to, że tak dużo ludzi jest sceptykami i oni wcale nie wierzą na to, po co to na pewno było, tylko mają różne, przeróżne wątpliwości. Znaczy wiesz, ja jestem generalnie chemikiem. Tak mhm. naprawdę, więc u generalnie na wydziale yy, szerzy się taki, takie pojęcie, że wszystko powstało z atomu. Więc kreacjonizm jest całkowicie odrzucany, ale to, co mówię, to miałem kontakt z biologami. Mm. Więc to są osoby, które mają jakby taką namiastkę, które, które dotykają tego, tego wszystkiego. Także miałem tutaj kontakt właśnie z ornitologami, bo tutaj był też tekst ornitologa, dajcie mi jakiegoś. No, no. I oni naprawdę nie wiedzą, skąd to się wszystko wzięło i te, te, te formy pośrednie, to się przedstawia wszystko w liceum. Tak, e, dokładnie. W poziomie właśnie wyżej, czyli studia, jest to już tak naprawdę e, niezbadane. O, no bo, tak bo dochodzi nie do konkretów, to. i przy konkretach się okazuje, że jest niezbadane. Ja jeszcze mam pytanie do Ciebie jako chemika: ty się znasz na chemii organicznej trochę? Coś tam pewnie? Trochę. Dobra, trochę. Wiesz, jak wygląda białko? Białek jest dużo oczywiście, ale mniej więcej pewnie wiesz, nie? No peptydy, no dobra. Tak. Okay, no. y, pytanie jest, jak można, jak chemicy tworzą białka? No poprzez związanie peptydowe, tworzenie mniejszych struktur, tworzenie większej struktury. To... to jest najprościej powiedziawszy. No dobra, ale z czego tworzą białka? Z aminokwasów yy, przede wszystkim. Jak się to robi? jaki jak to wymaga procedur? Czy... Ale mówisz o konkretnej substancji, jak się tworzy? No Jak, no, jak mniej więcej się... No, czy Białka to są podobne dosyć, konstrukcje. Nie wiem, przy jakiej temperaturze powstają, przy, czy to wymaga... Ok, to wymaga... znaczy wiesz, najpierw jest modelowanie białka i to jest Aha. proces bardzo złożony, bo tutaj chodzi, wchodzi chemometria. No. E, ale jeżeli mówimy już o produkcji laboratoryjnej, no to no, no. jest po prostu synteza aminokwasów. Tak jest. I Pytanie, dlatego pytam, bo czy Ty wyobrażasz sobie ten proces w naturze powstający? Czy on może zachodzić sam z siebie? Nie, nie wyobrażam sobie, bo, bo jałka tak naprawdę jest to e, molekuła duża w stosunku do no. innych molekuł, jest to duża. Nie wyobrażam sobie, że natura sama jako taka stworzyła znaczy może tyle białko pojedynczy aminokwas, owszem, ale aminokwas. nie są białko. No, dokładnie, no wiesz dobrze, że było doświadczenie, w którym pokazano jeszcze w latach chyba 50. XX wieku, gdzie wykazano, że aminokwasy mogą powstawać same z siebie, no powiedzmy, jakby się lekko... No, aminokwasy tak, ale białka to, wiesz, ale to jest białka nigdy. bardzo duża, to, to, to zależy już, yy, tam są yy, jakieś liczby, teraz nie pamiętam, to są jednostki masowe, które są brane pod wzgląd przy wielkości białka, bo to się nie określa masy, tylko biochemicy określają wielkość białka, czyli Aha. wielkość pojedynczych aminokwasów, ile wchodzi w skład takiej struktury białkowej. No okej. Okay. tak naprawdę to jest złożony proces i nie sądzę, żeby to naturalnie powstawało. Okay, czy jest to w ogóle możliwe, żeby powstały spontanicznie białka, czy kiedyś widziałeś nie wiem, eksperyment taki potwierdzający, że mogą powstawać w naturze? No bo pytam dlatego, bo w, powszechnie uznawana teoria mówi, że życie powstało w ten sposób że musiały powstać te pierwsze białka jakoś, same z siebie, naturalnie w naturze. Pytanie jest dla ciebie jako chemika, czy to jest możliwe według ciebie i jak? To, to znaczy, wiesz, przyjmijmy jedną warstwę, ja jestem tylko magistrem, więc nie jestem jakoś tam no. wyżej. Aż więcej dużo wiesz e... niż ja, dlatego pytam. <laughs> nie widziałem tego jako spontanicznie, na żadnym laboratorium nie tworzyłem sam białka. Spontanicznie nie czytam, gdzie wiesz, książka Macmarego o chemii organicznej, czy też strejera o biochemii, nie mówi jako tak o, powstawania, o powstawaniu całych białek. Mówi się raczej o aminokwasze, jeżeli o białkach, to, tak, to są no. struktury jakoś drugo- czy tam trzeciorzędowe, więc to jest bardziej zaawansowany proces. No ale rozumiem, że pierwsza, pierwsza komórka nie mogłaby istnieć bez białek. To znaczy bez białek. Teraz no, jest kwestia, zbudowana z białek. To jest w pierwszej komórce, prawda? No, pamiętajmy, no, że. i tak dalej, jądro komórkowe, ale to wszystko sprowadza się do białek. No, no to właśnie. Prawda. No, mówimy o pierwszej komórce, z której powstaliśmy my, więc musiała, musiały tam gdzieś tam być białka w końcu. No. No, gdyby to była nawet jakaś prostsza struktura, lub inna, to i tak musiałaby w którymś momencie zmienić się w taką, która jest już komórką podobną do takiej, z której my jesteśmy zbudowani. No pewnie tak, to jest niezaprzeczalne akurat, że, że białko no. musiało być, no bo jednak my jako ludzie mamy strukturę także białkową. Tak? No dokładnie, w naszym, więc naszym dobra, organizmie. pytanie wprost, czy wierzysz, że białka i my wszyscy, organizmy w ogóle żywe, mogły powstać w związku z tym przypadkiem, czy nie mogły? Czy powstały przypadkiem, czy ktoś musiał zaingerować zaing jakoś, stworzyć te pierwsze białka, pieron wie co? Ha, to znaczy, powiem Ci tak, teoretycznie właśnie, tak jak, tak jak mówi się, wszystko mogło powstać z atomu, ale tak naprawdę jakoś, jakoś nie przemawia do mnie ta teoria i uważam, że osobiście tak uważam, że, że nie jest to możliwe, żeby wszystko się tak organizowało, bo to jest forma organizacji, prawda? No, dokładnie. Żeby się organizowało w takie idealne jednostki, jaką, jaką jest człowiek, bo to jest jednak idealna jednostka, prawda? No tak, ale to bardziej, w sposób samoistny. to bardziej pytałem od strony chemicznej, czy to jest wiarygodne dla ciebie teoria, czy nie, koncepcja cała od strony chemicznej. Ciężkie no. pytanie. A nie myślałeś o tym takie. nigdy wcześniej? Nie, nie myślałem o tym, bo właśnie no. troszkę z innego kontu chciałem zadać pytań, z innego kąta. O. Ale mu zada zadajesz temat ym, białka. A, bo tak wy jako nie, z chemikiem zawsze chciałem pytać, popytać paru chemików y, co do białek, no bo Wiadomo, że ta, to, co nas się uczy, to, że komórka powstała sama z siebie, więc i białka musiały powstać. Hmm. Zostałem, jak to jest możliwe? Bo y, wiem, że w komórce oczywiście każdej istnieją mechanizmy syntezy białek z kodu DNA, ale to wymaga potwornie skomplikowanej maszynerii. Y, więc znaczy jeżeli... nie tyle z kodu DNA, bo jeżeli masz y, same aminokwasy, czyste aminokwasy, to można syntezować białko. No właśnie pytanie, czy można, czy nie można. można. Da się? Można. Trwałe da się. są, da się, tak? Da się syntezować, bo to jest wiązanie aminokwasowe tam pomiędzy białkami, więc spoko, nie? Znaczy, nie, no Można. nie wiem właśnie, bo się mówię, aż tak nie znam dobrze na tym, to dlaczego tego nikt nie pokazał? Jest to jest wiązanie tego trwałe, bo to jest azont wodór wiązanie, aczkolwiek da się to syntezować? No no synteza w to... wysokiej temperaturze jest możliwa, nie? Dlaczego no, w wysokiej temperaturze białko się zdenaturuje zdaje się chyba? No, ale to jest wysoka temperatura. Dla białka to jest 40 stopni, ja mówię, no. poniżej 40 stopni. O, w takim A, sensie. Mówię. I wtedy powstanie przy takiej temperaturze? Tak, Tak, oczywiście można to syntezować. Syntezuje się. A jakiś... tak. czy znaczy, to się nazywają polipeptydy, prawda? To nie są typowe no. białka? Ale polipeptyd to jest białko. Jakby nie było. No, to dobra. jest różna nazwa. Zresztą, bo chodzi mi o te białka, które mamy w komórce, bo ich jest tam, no, trochę wymaga... No tak, ale to wiesz, białka, które mamy w komórce to jest określona sekwencja aminokwasów, czyli tak e, ileś tam aminokwasów ułożone w danym tam kodzie, akurat genetycznym w tym układzie, e, mamy, mamy zapisane, prawda, dane białko, czyli tam, nie wiem, tymina, adenina, coś tam, coś tam, nie? Tak jest, no dobra, Widziałem jeden e, przedstawiony dowód, ja nie wiem, na był ścisły, bo za słabo się znam na, w tym temacie, gdzie gdzie człowiek wykazał, że nie mogły powstać białka w takiej postaci, jakie są spontanicznie, z jakiegoś tam powodu, nie wiem, bo by się tworzyły w nieskończoność czy coś tam, nie pamiętam, jak on to dowodził. Mhm. Ale jak mnie znajdę, to, to podeślę kiedyś albo przedstawię, bo, bo mnie ciekawi ten temat białek. Swoją drogą, nie rozumiem, dlaczego nigdy nie było eksperymentu, gdzie ktoś wykazał, że powstają z podstawowych składników białka spontanicznie. Bo zatrzymało się to pokazywanie laboratoryjne, laboratoryjne tylko na poziomie aminokwasów. Nic więcej jakoś... No tak, no, nie tak no, aminokwasów. Tak, bo aminokwas nic. to jest jednak najprostsze białko, jakieś duże, które ma określoną... No. E, jednostkę, no. tak? No, no tak, Czyli ale to wiesz, żeby, żeby ta teoria abiogenezy miała sens powstania życia z materii ożywionej, to by wypadało pokazać trochę więcej, że da się jednak, żeby białka powstawały spontanicznie. Nie znam żadnego takiego eksperymentu. Nigdy, no szukałem go bardzo usilnie, ale go nie ma, więc nie wiem, czy to jest niemożliwe, czy to po prostu się nie dzieje w naturze i nie da się tego pokazać. Ale widzisz, trzeba odróżnić spontaniczność od reakcji laboratoryjnej. No to, to prawda, wiem, dwa wiem. Różne, to dwa różne aspekty, prawda? No, czy, no. Labo laboratoryjnie no. można zrobić wiele, bo można tutaj manipulować warunkami, w naturze nie da się tego zrobić. No dokładnie, no więc, no ale jest zawsze więcej możliwości, żeby symulować warunki jakieś w naturze. Yy, no, tak. Okej, okay, mówi na czacie, dostaną już więcej niż aminokwasy, ja poproszę o jakieś dane konkretne, co dostaną <laughs> i kiedy, żebym mógł sobie sprawdzić, żeby wiedzieć. Dobra, dzięki wielkie, żeby Dzięki nie, na razie. Nie, na razie. No proszę, noce na odwyku się rozwijają i w końcu konkretna rozmowa z konkretnym chemikiem? Nie, to był magister ochrony środowiska, ale zna się na chemii. Yy, no, to jest, to jest są konkretne rozmowy. Zawsze się. No. Niekoniecznie po to, żeby wyciągać wnioski albo gadać o. Za przyjętych z góry założeniach, ale. Yy, no, więc dobra, może ktoś zadzwoni. Na pewno są ludzie, którzy bardziej się przychylają do teorii ewolucji i pewnie znają, widzą stronę z drugiej, widzą sprawę z drugiej strony. Więc zapraszam do dzwonienia ewolucjonistów. Filip powinien być teraz na czacie. Rozmawiać powinien z nami. Strasznie dużo ludzi jest. Nie wiem czemu jest, są wakacje, a jest 75 osób, które mnie oglądają i każdemu co tydzień jest więcej ludzi. Nocach na odwyku się boję co się będzie działo po wakacjach. Powinno być ponad setka już. Okej, okay, Filip jest z nami. Cześć, Filip. Chyba jest. Jest, ale nie ma mikrofonu. Możesz mówić. Mów. Nie krępuj się. Ja się już zamknę. Ja nie będę cały czas nawijał. Ja ci dam mówić. Tylko mów. Mów, mów, mów. Za późno już nie będziesz mówił, bo już cię rozłączyłem. Niestety dzwonić do mnie mogą tylko ci, którzy mają mikrofon. Albo komórkę, bo z komórki można dzwonić. Dzwonił też Mateusz, ale się rozłączył, jak go odebrałem, więc flipam. Dobra, Bajditer, posłucham, czy ma odpowiedź. No nie odpowiedział, ale przygotuje. Mam nadzieję. Dobra, okej. Okay. No, bardzo chętnie posłuchamy drugiej strony. Dzwoni jeszcze raz Mateusz. Chyba noc, o tak, odebrał się teraz. Nocy na odwyku i działa mikrofon no, to na To ja, pułkownik z tej strony. A, cześć, pułkownik. Co myślisz no, bo na mnie, temat? Bo mnie wywołałeś trochę do odpowiedzi tymi piórami, wiesz, tam, ewolucją piór. O, słucham. A znaczy ciebie, czemu akurat ciebie? No, bo ja coś napisałem na czacie i tak się poczułem dotknięty trochę, bo to jest taki trochę mój temat. No to proszę, temat, bardzo jest dobrze. Rzeczy, no, nie? Jesteś pirologiem I... czy coś takiego? Nie, ja, ja mam tak naprawdę 17 lat, ale czytam trochę na ten temat. I, Dobra, wiesz, to przedstaw sprawę. Zobaczam wiedzę. Co ale, wiesz na ten Kwestia jest temat? tego rodzaju, że po prostu takie rzeczy jak łuski nie przetrwają ci dłużej niż tam kilkaset, powiedzmy, lat w takich optymalnych megawarunkach. No ja ja widziałem generalnie rzeczy, które ci nie przetrwają, więc ich nie znajdziesz. Jeżeli ale ja widziałem je. Ewentualnie... Widziałem skamieniałości, gdzie widać wyraźnie łuski. Widziałem skamieniałości no, też, gdzie widać wyraźnie to są, to są odciski, ewentualnie jakieś tam skała. No, ale są. Widać, no że są. Były. No. no to teraz poproszę o te pośrednie wszystkie się O pośrednie między łuskami, a między biurami, tak? Tak jest co dowodzi, znaczy... że ta teoria ma sens, bo się zgadza z, no. z dowodami, zgadzałoby się, wtedy to... to... Co, ja tutaj jestem, ja tutaj jestem dosyć sceptyczny w ogóle, jeżeli chodzi o ewolucję, jeśli chodzi o kreacjonizm, tak samo, mhm. ale myślę, że jeżeli by szukać czegoś takiego, to jest coś takiego, co się nazywa pierzaste dinozaury, nie wiem czy wiesz, pewnie wiesz. No ale mają coś pośredniego, bo wszystkie zwierzęta, które ja widziałem, mają albo łuski, albo pióra, no ale z to, czego to dowodzi? No, niczego nie dowodzi. No dowodzi tylko tego, że są albo łuski jako projekt, albo są pióra jako projekt i obie te. Y, ja wiem, ten budowle, czy tam no, maszyny działają tak jak mają działać, ale Wiesz, to, to jedno czy to jest nie projekt, dowodzi. że to nie jest nie... projekt to już jest kwestia interpretacji. Dobra, nie, to, to tak, jest kwestia interpretacji, nie. ale to jest y, sprawnie działający mechanizm skomplikowany, składający się z wielu elementów. To jest jakaś no. tam maszyneria, powiedzmy ale nie, nie widzę tego, że się jedno zmieniało w drugie w czasie. Tego na to nie ma dowodów. Czy są? Mm -hmm. za to są? Za to jest sporo argumentów na to, że mogły się zmieniać sama ta konstrukcja skrzydła, wiesz, od, od dinozaura do ptaka. Dobra, ale jakie masz dowody, że się zmieniały, a nie, że po prostu sobie te same y, organizmy żyły równolegle i się nigdy nie zmieniały. No to ja mówię, nie, nie, nie, nie znajdziesz twoich dowodów takich, Yy, wiesz, na 100%, tylko po prostu jest kwestia jakiejś tam interpretacji, którą sobie przyjmiemy na podstawie przyjętych założeń. No to, ale. No nie, no, czekaj, nie, nie. Jeżeli jest jakaś. Yy, dobra, mamy najpierw materiał dowodowy. Mamy mhm. materiały kopalne, szczątki, kości i skamieniałości. I fajnie by było dopasować do tego teorię, która najlepiej pasuje, a nie najpierw wziąć teorię, a potem doszukiwać się dowodów w materiale. Przecież to jest nieuczciwe, no, tak nikt, nie nie robi. tak nikt nie robi. W wszyscy tak robią. Najpierw jest wszyscy przyjmują zapewnik ewolucję, potem tak, szukają no ich ale Nie, kopią... nie, robi tak, żeby po prostu na, na podstawie tego, co mamy, dopasować jakąś teorię, bo to po prostu nie robi się tak generalnie, bo to jest tak wygląda sytuacja idealna. A, a o, o to chodzi. No właśnie, no, no, no wiesz, problem. Nie. nikt tak nie zrobi, bo to jest po prostu praktycznie niemożliwe. No nie ma założenia, że... z którymi interpretujesz to, co jest. No dobrze, ale w którymś momencie widać, że na przykład zaczyna się z, nie pasować materiał y, dowodowy do koncepcji. Na przykład, że to z faktu, że nie odnaleziono tych etapów przejściowych, mnóstwo naukowców wysnuwa wniosek, że może tak nie było, może było inaczej. I to jest myślę no. uczciwe podejście. Ja mam to samo na, widocznie było inaczej, bo po prostu nie widać tych łagodnych, płynnych przejść. No a z kolei druga grupa naukowców może powiedzieć, że to tak naprawdę było, tylko się nie zachowało, bo było bardzo dawno, no i minęło ileś tam czasu, wiadomo, były różne procesy, a tych przykładów takich znaleźć jest bardzo mało, no i wiesz, jak to wyglądało. No zostało nam... Bajliter no. mówi, no nie, akurat nikt nie wymyślił bez faktów, że pióra akurat są z łusek, więc ja mi się wydaje, mam wrażenie z tego, co wiem z mojej wiedzy, że to znaczy, dokładnie tak było wymyślono bez żadnych faktów. Po prostu pasowało że to. że pióra pochodzą od łusek, powstała trochę w ten sposób, że najpierw uznano, że w y, ptaki muszą pochodzić od dinozaurów, prawda? Mhm. Później znaleziono pierwsze dinozaury, no i stwierdzono, że, że pióra muszą pochodzić od łusek, no bo z czego? No same się nie wzięły z A kosmosu. A gdzie tu no? był dowód jakiś? nie było dowodu, to dowód się szuka później To jest też metoda naukowa, że najpierw wychodzisz z hipotezą A później dopasowujesz dowody No to jest straszne, przecież to nie, nie, to nie jest naukowe żadne to, to, to za podejście w ogóle jest To jest podejście jakieś, ja wiem, no sekciarskie prawie że. Czy nie, ja wiem? No tak, że wymyślasz sobie to jak jak koncepcję masz, i nagle Jak masz metodę naukową, to na początku wymyślasz hipotezę A później szukasz dowodu Potem sprawdzasz, czy pasuje do dowodów A nie, interpretujesz no. istnienie dowodów Tak, żeby ci pasowało do teorii To są dwie różne rzeczy no coś musisz tymi dowodami zrobić, nie one same nie mówią, tylko musisz je jakoś zinterpretować. Nie mówią? No myślę, że mówią, właśnie jak im się pozwoli mówić samym z siebie. No Fakty są takie, że nie ma stadiów pośrednich. Jak to zinterpretować? Więc to czy nie ma, to ja nie wiem. Nie jestem Znasz? w stanie powiedzieć, czy są. Widziałeś? No mówisz, że dużo czytałeś na temat y, tych piór i łusek. Widziałeś kiedyś dowód, jakieś stadia pośrednie? Oprócz na rysunkach, no, bo nie przypominam sobie to... akurat tego, ale przypominam sobie natomiast kilkanaście przynajmniej przykładów yy, praptaków, które miały być formami przejściowymi między dinozaurami a ptakami. Znaczy, ja widziałem rysunki też. wiele tak, elementów tak. właśnie pośrednich. Yy, no, ale czekaj, czekaj. Widziałeś w sensie, że istniały, czy że ktoś je narysował, że powinny być? No, widziałem, że są kości. A, o, czyli były, dobra. Czyli mamy zwierzęta, które budową yy, są jakoś tak rozłożone pomiędzy. No, ale to, to nie jest tylko tutaj, bo tak samo masz y, zwierzęta, które mogą być formami przejściowymi między na przykład tam z, powiedzmy ssakami lądowymi, a waleniami, albo tam między rybami, a płazami, coś takiego. Tak, nie? teraz tu jest problem z tymi, bo chodzi o to, że gatunków jest takie, taka zatrważająca ilość, tych, którzy są mhm. plus te, które wymarły, że zawsze tak. sobie możesz ułożyć według podobieństw y, morfologicznych, według podobieństw budowy, jakiś taki ciąg przechodzenia. Hmm. No, ale wyobraźmy sobie sytuację alternatywną. Co jeżeli te wszystkie zwierzęta nie zmieniały się z czasem, tylko po prostu dalej sobie żyły równolegle obok siebie? No, te same dokładnie dowody będą też potwierdzać i tą koncepcję. Dlatego, żeby była materiał dowodowy potwierdzał ewolucję, musiałyby być właśnie te potwierdzenia, o których ja mówię, na przykład zmieniające się łuski w pióra. To by potwierdzało rzeczywiście znaczy, tylko ewolucję. Teoria jest taka, że te starsze zwierzęta, które byłymi przodkami, będą jakby niżej warstwach geologicznych, prawda? No właśnie niekoniecznie. No niekoniecznie, bo... Nie, nie, bo nie wiem, jak się tworzyły etapy, warstwy no, też. Wiesz, jak to jest, ale taka jest teoria. No, taka jest teoria i no... Wiecie, teorie są budowane na podstawie poprzednich teorii, które są też niesprawdzone wcale. No i tutaj trochę ciężko... Właśnie im dalej się zagłębia człowiek w to, szczegóły, tym mniej pewne się cokolwiek robi. No, no ale to obie strony na to cierpią, moim zdaniem. No, nie tylko ewolucjoniści, a... ale kreacjoniści mają równie chore podejście w wielu miejscach. Mają. A daj jakiś przykład przy okazji. Żeby Wiesz nie było co? jednostronnie. To, no. Taki przykład kreacjonistów, którzy przesadzają? Tak jest. Yy, no chociażby dopasowywanie takie odgórne warstwy geologicznych do tego, do potopu, no nie? No tak. Znaczy, no... Jak dla mnie... No, dla mnie to, to jest ostatnia koncepcja, która mi przychodzi do głowy, jak widzę warstwy geologiczne, że to jakaś woda na osła. A, czy, a jak według Ciebie powstały skamieniałości, tak przy okazji? Mm, no tego też za bardzo nie wiadomo są, są jak wiadomo różne koncepcje, ale wiem, że skamieniałości mogą powstać wcale nie w milionach lat tylko bardzo szybko, da się to zrobić to zademonstrowano już fizycznie. No, to się nie zgadza z tym co ja wiem, ale może mam nieaktualne dane według mnie nie udało się nigdy nie zrobić skamieniałości czy się udało, bo może nie wiem. Jest co, ja widziałem ja widziałem eksperymenty, które to pokazywały właśnie, że jak? można zrobić skamieniałości bardzo szybko. Jak to zrobili? No, zalali po prostu jakimś tam mułem i poczekali chwilę, pod, pod ciśnieniem się po prostu utworzyło. Aha, Ale więcej Ci powiem, no. był nawet eksperyment, którym udało się zrobić węgiel. Wow, masz no jakiś To jest, no to jest naprawdę przegięcie. No nie, to nie jest przegięcie, tylko no, jeżeli masz rację i są takie eksperymenty, daj tak. mi koniecznie link, bo ja nie znam tych wyników badań. A to hmm. chyba nawet jakiś kreacjonista robił. Bo to oni się zajmują no takimi to... rzeczami, żeby tak uzasadnić krótszy, krótszy wiek Ziemi. No raczej tak, bo to by raczej nikt by nie chciał takich eksperymentów robić, bo co jeżeli się jeszcze okaże, że może... Mogę, ci poszukać, do... mogę ci poszukać linku i dać pod odcinek. Daj, bo to bardzo ważne jest, bardzo ważny by był eksperyment. Gdyby rzeczywiście tak się hmm? dało, to uznano by, potwierdziłoby to, że skamieniałości mogły powstać w czasie potopu i to bardzo szybko. To, że że mogły, no to, to jest wiadome, ale... No nie wiadome, no, jest no pytanie trzeba jest, Pytanie jest, czy mogły, no bo jednak z koncepcją, że był globalny potop, który zalał cały świat, też, też są liczne problemy. Jakie? No chociażby skąd się wzięła ta cała woda, no nie? To jest problem? To nie I jest też, problem. Czemu? No i dru, drugi problem, dlaczego te skamienia już są jakoś tak warstwowo ułożone? Że niżej są jakby mniej skomplikowane zwierzęta, jakieś tam trylobity i tak dalej, a wyżej są coraz bardziej skomplikowane i to się nigdy nie miesza. Jeżeli była jakaś eee. wielka masa wody, to to się powinno wymieszać i jakoś leży tak chaotycznie po ale że w miarę ułożone. Znaczy, no nie, nie. Po pierwsze to nie jest, że nigdy się nie miesza, bo no ja znam osobiście geologów, którzy Wiesz, no, ale... pytam ich o... O to czy są takie właśnie rzeczy, że się mieszają i nie mówią, że o, od groma, cały czas, wszyscy geolodzy się co jakiś czas kwestia... trafią na takie... Tak, ale to jest kwestia, wiesz, to 60 tam powiedzmy milionów lat, to nie jest kwestia taka, żeby na przykład królik leżał wśród Lobitów albo coś takiego. No nie, ale jeżeli jest drzewo w poprzek warstw leżące głęboko, gdzie one po, tam mówiono, że się powinny osadzać przez ileś tam milionów lat, to to jest niemożliwe zupełnie. Albo jak są skamieniałości leżące pomiędzy warstwami, to jest w ogóle też niemożliwe. No tak, ale jaki jest, A też, bo Wiesz co, bo są warstwy takie geologiczne, które tam oznaczają poszczególne okresy, a są też takie mniejsze warstwy, które niekoniecznie oznaczają okresy, tylko coś innego. No, że ja pytałem tak geologa. Się jest... osadzała i tak dalej. Ja pytam geologa, który jest zadeklarowanym ewolucjonistą i najpierw go no, pytam po prostu, co my, no. Czy spotkał się z czymś takim, bo słyszałem o tym, film od cholery tego jest. I pytam, no to jak to wytłumaczyć? I on no, mówi, nie wiem, nikt nie wie. Jakoś? No nie, on i tak wierzy w tą teorię, bo, bo tak, bo lubi nie wiem, bo z jakiego powodu w ogóle, ale wierzy. No, no ale mówi, że nie wiadomo, po prostu nie wiadomo i na Dzisiaj tym się kończy nie. rozmowa. Nie, wiadomo, nie jak jestem, to Ja mówi. nie jestem też geologiem, tylko powtarzam to, co czytałem na różnych, różnych stronach książkach i tak dalej. nie. No wiem, tak czy inaczej to dużo lepiej pasuje do koncepcji, że był globalny kataklizm pod tytułem potop, bo to wyjaśnia to wszystko i to bez problemu, bez naciągania czegokolwiek. I druga rzecz, no. jakim cudem zwierzęta się zdążyły tak szybko dopasować do nowych wiesz, że tam na przykład z, z kota powstał tygrys i tak dalej. Tak, to jest e, Przecież... coś, co jest strasznie trudno do udowodnienia. Znaczy no, 4 nie... tysiące lat masz na to, a nawet mniej, bo tam powiedzmy tygrysy, no to wiadomo było, że już były na początku naszej ery, więc, więc jakieś dwa tysiące lat to jest maksimum, no to przepraszam Cię bardzo, jak to mogło powstać. No jak w ogóle możliwa jest taka koncepcja, że od jednej parki powstała taka różnorodność? No. Albo chociażby to, że ludzie się tak niby szybko tam mnożyli, że... No to to samo jest, tak. 2300 przed naszą erą ma być potop, a 2000 przed naszą erą już jest Egipt rozwinięty i w, tysiąc, i w no. 300 lat mają zrobić miliony osób, jak to jest możliwe? No, ale z ilu osób? Czemu przez 300 lat? No, bo powiedzmy, że 2000 lat przed naszą erą już masz rozwinięty Egipt, prawda? No. A 2300 gdzieś tak jest wydatowany potop, nie, no gdzie więcej były dwie chyba. osoby na całej Ziemi. Nie, to coś z datowaniem chyba nie tak tak było. No, wiesz co, tak licząc, tak licząc bardzo literalnie z Biblii daty, to tak wychodzi mniej więcej. 2300 przed naszą erą, coś takiego. No, czekaj, według, yy, w księdze, według księgi Exodus z garstki mhm. tam y, tych hebrajczyków, którzy do Egiptu przyszli, y, no I tam było? Kilkadziesiąt, tam 20 osób 100. czy coś takiego? Y, było ich potem 3 miliony 400 lat później. No, mniej 400, a niektórzy mówią, że 200, licząc inaczej, trochę inny Jak sposób. to tam inaczej? Jak tam jest powiedziane? ile? No dobra, mniejsza z tym, to można sprawdzić ze. No tam w... można iść do Abrahama też, to jest trochę inaczej A wtedy. dobra, mniej z tym, no jak Fancy. się porównać, to nałoży na dane historyczne, które znamy o Egipcie, to wychodzić powinno, że gdzieś, ze 400 lat. Ale no, no, nie wiem, no, Ale da co, łatwo żyć, Czemu to jest? Powiedzmy, że tam oni wychodzi w czwartym pokoleniu, nie? Mojżesz był czwartym pokoleniem od chyba Lewiego czy coś takiego, a jakoś czwarte pokolenie w 400 lat to trochę tak mało, nie? No niech ktoś to policzy. Ile ludzi wydało? No tak by było... nam jest 10-20 pokoleń, nie? 400 lat Dlaczego? Jak liczy. Dlaczego? 25 lat na pokolenie. No nie wiem, no, załóżmy, że... 30 lat, no niech ktoś to weźmie i policzy. Tak, no takie wiadomo, założenie że generalnie. przyrost ludności jest geometryczny, więc powinni się no. tak bardzo szybko potem, znaczy im dalej w, w przyszłość, tym więcej się powinni rozmnażać ci ludzie, więc myślę... Co, ja liczyłem że... to i jakbym tak dostał 15 pokoleń, to wystarczy, żeby każdy mężczyzna miał dwóch synów, żeby to się stało. No oni mieli dużo jest... więcej synów wtedy. Dużo, tak średnio, dużo, dużo żeby więcej. tak wychodziło. No. no, więc myślę, że to, to nie jest jakieś. To, to się nie jest, jest taka, że nie mam 15 pokoleń, tylko mam 4. No dobra. czysta e, lat w każdym razie, tak? Po potopie już 40. powinny cywilizacja no, czysta, już czysta, powinna czysta, czysta, tak. zdecydowanie powinna już być cywilizacja. No więc ja nie widzę problemu tutaj. Nie wiem, to akurat nie jest problem. No ale, ale poza tym wcześniej, bo jeszcze mamy sumer, prawda? No, już tam przed trzeba w międzyczasie. Te cywilizacje przed potopem mamy dużo. No, ale no Sumer, wiesz, jest tak datowany, taka, takim świeckim datowaniem już tak wyrażę na 2000 lat przed naszą erą. No to, nie, dalej jest. Dalej, dalej. Przed potopem był. Może na... Tak mi się zdaje. Dobra, mniejsza z tym, no nie wiem. To, ale to jest, to, na, to inny, jest na, na inną pogadankę temat. Teraz się skupmy na ewolucji i kreacjonizmie. Dobra. To, to tyle. To cię no. rozłączę teraz. Brutalnie. O, straszny. Jakoś to muszę przeżyć. To na razie. To poszukam tego linku i rzucę Poszukaj tam. link, bo to ważne są informacje. Dobra, dzięki bardzo. To był Mateusz, yy, który powiedział, że ponoć robiono eksperyment, ja nic o tym nie wiem, że w którym wyszło, że skamieniałość może powstać szybko. Co jest absolutnie sprzeczne ze wszystkim, co ja widziałem w Muzeum Historii Naturalnej, bo tam pokazywana taka fajna scenka była jak powstałem skamieniałości. I oczywiście tam były miliony lat nie było, że szybko, zupełnie inaczej to było widać i no więc to taka rewolucyjna by była dosyć informacja dobra, gadamy o ewolucji, kreacjonizmie no nie może ktoś zadzwoni bo ja jestem ewolucjonistą ja w to wierzę, bo, bo to i to i tamto a pióra i łuski mi nie przeszkadzają czemu nie? noc na odwyku to są gadamy o kreacjonizmie, ewolucji jeszcze raz przypomnę i możemy powiedzieć każdy co chce, nie będzie wyśmiewania każdy może mieć własną koncepcję tu halo, halo witam no ocenę odwyku. Hej, Filip, mówi, no w końcu mi się uda dozwonić, bo <grym> no coś cześć. z tym mikrofonem miałem. <grym> e, no, może ja tak wstępnie powiem, e, generalnie jakimś specjalnym biologiem nie jestem, nazywam się z liceum, uczę na profilu humanistycznym, ale e, tak sobie poszukałem o tym, co mówiłeś. Mm -hmm. e, I patrzę tutaj, pochodziłem tam na Wikipedii i tak dalej. I ty mówisz w tym odcinku nowym odwyku o tej wici bakteryjnej. No, no, o, o, o tej cały bichy tak mówił? Tak, tak, mówił I, tu, I tutaj pisze, że e, tutaj ewolucjoniści e, jak gdyby e, rozważają to pod względem jakiejś, jak to się nazywa teraz, duplikacja, e, że podobnie widź bateryjna, którą bici wskazują, jak ewidentny przykład systemu nieredukowalnie złożonego szybko okazała się składać z modułów mających samodzielne znaczenie funkcjonalne i że ten silnik jest identyczny jak jakaś pompa używana przez bakterie chorobotwórcze, że jakby po prostu to polega na duplikacji jednych części yy, tak, komórek... Tak inne. Więc jak się do tego odnosisz? Odnoszę się do... Pierwsze do tego odniósł się bichi i to w tej samej książce odpowiedział już na ten argument i go wyjaśnił. Zresztą jest film na YouTube, który można zobaczyć, się chyba nazywa, czekaj, jak się nazywa. A, i muszę sobie przypomnieć. Ja mam go gdzieś tutaj na płycie, gdzie też bichi się wypowiada i pokazuje dokładnie ten model i odpowiada na ten argument. To jest bardzo kiepski argument, bo gdyby nawet były te części składowe, znaczy argument brzmi tak dokładnie. Okej, okay, nie mogło powstać już jakoś to, no ta widź, czy cały ten silnik, powiedzmy, napędzający tą witkę. Nie mógł powstać, ale co jeżeli istniały już części składowe gdzie indziej i ten silnik został poskładany z nich? I taka jest odpowiedź. No i on się odnosi do tego tak, że no po pierwsze dalej trzeba pokazać, jak mogło powstać to z tych gotowych części innych, na przykład tej, z tej pompy, czy z czegoś tam innego. Jak po prostu? No co, tam się oderwało? Coś i nagle tu się przyczepiło? Samo z siebie? Trzeba to wykazać i to oczywiście nikt tego nie wykazał, bo to jest absurd, tak się nie dzieje po prostu. No trzeba wziąć i pokazać, że tak się w ogóle może dziać, po pierwsze. Po drugie, dalej nie tłumaczy to, jak się tamta pompa powstała, a tamta to jak niby powstała. I tak kiedyś to musiało jakoś powstać od, od czegoś prostego. Jest, to jest żaden argument. No, po pierwsze, po, a po drugie w ogóle, no Wikipedia jest absolutnie skandaliczna, kiedy przychodzi do dyskusji między kreacjonistami i ewoluc ewolucjonistami. Bo czytałem sobie kiedyś biografię tych bardziej znanych naukowców, którzy mają, są sceptyczni co do ewolucji. Opisy tam na Wikipedii są absolutnie skandaliczne, są jednostronne, takie no mało rzetelne, bo wystarczy sobie poszukać źródeł i porównać z tym, co tam piszą, więc pod tym jednym względem Wikipedia robi fatalną robotę po prostu. No ale trudno się no, dziwić, bo Wikipedia to jest taki e, głos ludu, a zdecydowana większość ludu to są ewolucjoniści tacy e, maniakalnie i religijnie wierzący w tą koncepcję, tak trochę dogmatycznie i trudno się dziwić, że takie wpisy, ani nie inne przegłosowują, to są dosyć mało rzetelne wpisy. Poza tym argumentu, sam widzisz, że argumentu, kontrargumentu e, Bichiego nie dali, nie, pod, nie, po, nie napisali, chociaż on tak samo to odpowiedział na to wyczerpująco. Dużo lepiej niż ja odpowiedział w swojej książce i na tym filmie też, więc... No co, co do tej tendencyjności w Wikipedii to się zgodzę, bo tutaj na, nawet już sam początek tego całego artykułu, nieredukowalna złożoność, kontrowersyjna idea i dalej, dalej, I Nie dalej. wiem, co w niej jest kontrowersyjnego, no. naprawdę nie widzę nic. No. Co w tym kontrowersyjnym? No, ja tak ja tylko mówię, tak tutaj chciałem, chciałem no. przetestować z paru tutaj tematów, Bardzo bo... Bardzo Ja ko konkretnie jestem zielony, no, no ale cieszę się, że to potrafisz bardzo logicznie się z tego wybronić. No Poczytaj. O, znaczy, wiesz, to aż tak dobrze nie odpowiedziałem, ale Bichi sam na to odpowiada, więc warto... Odsyłam do niego. Jak mówię, na YouTube jest ten film, który to ładnie... Poszukam przyjeżdża. tego filmu, bo się no. tutaj zainteresowałem tematem. Jeszcze chciałem się tutaj co do ogniw pośrednich, to jest jakiś tiktalik, -ta tak, między... Yy, gatunek pośredni między tutaj... Yy, rybom, a płazami. W 2006 roku znaleziono niby w Kanadzie. No. Więc jakiś tam plus jeden możemy do licznika wbić. Z tych a ona pośrednich. ma pół co, pół co te skrzela, czy jakoś tak? Co, co świadczy o jej pośredniczności? Czy tylko to jest kwestia klasyfikacji, bo ma cechy podobne nieco jest, chyba chodzi o to, że on ma wykształcone już jakieś tam kończyny z chodne, jak się nazywa takie dochodzenia, a łapy. jeszcze żył w wodzie niby i to jest jakieś tam skomplik skomplikowane tutaj znaczy, no ja mogę powiedzieć, że to jest, uznam to za pośrednie, jeżeli ma łapy takie, pół łapy jeszcze i widać, że jeszcze to nie są łapy, bo się do niczego nie nadają do chodzenia, ale już nie ryba. Wątpię, że to tak wygląda. Podejrzewam, że to jest w pełni funkcjonalny organizm, który tylko z powodu tego jest uznany za ogniwo pośrednie, bo ma cechy podobne. Że ma część cech ryby, a część, część cech płazów, ale to dalej nie jest to, co pokazuje przebieg ewolucji. No, to są już od razu. Wygląda cała ewolucja, nawet biorąc pod uwagę tego typu ogniwa pośrednie, w cudzysłowie. Wygląda to tak, jakby to przebiegało skokowo, cała ta ewolucja. Tak wygląda, jeżeli się tylko patrzy na dowody. Więc to trochę mm -hmm. mało. Mm -hmm. no. Poza tym jeszcze, tak przypomnę, pomiędzy tym, co ty mówisz, organizmem, a rybą dalej powinno być jeszcze w cholerę bardziej pośrednich organizmów, których jakoś ani widu, ani słychu. No. Tak mało płynnie. No, to, no to, jest, to jest też fakt. No i jeszcze tylko co do człowieka, bo mówiłeś, że tam, że historia człowieka, i no ma tam, 6000 lat, coś takiego? No, może więcej trochę. A z, z, z, z tego, co ja tam czy, y, oglądałem te, te filmy, była tam historia człowieka, chyba przez BBC wypuszczona, tak się zdaje. Y, jest, że y, 40 tysięcy lat niby już homo sapiens człowiek kromanioński, tak? Tylko, no, homo sapiens sapiens. A nie, chwileczkę. Chyba, no, nie, chyba coś... Tutaj z kolei mi piszą, że homo sapiens fossilis, tak. Atu, nie, naprawdę, teraz mnie zaciekawiłeś tym, tym, ark, tym nowym odwykiem i muszę się wgłębić sam, bo dla <grym>, ja zawsze tak religijnie tak. przyjmowałem ten nowy ewolucjonizm, a tu widzę, że trzeba poszukać. sprzeczności. Trzeba poszukać, bo parę jest rzeczywiście argumentów, ale sprzeczności też jest dużo. Poczytać po prostu sobie spokojnie o tym i się jakoś obraz wykształtuje sam. Dobra, dzięki. Na razie. Dobra, dzięki. Na też. razie. No, więc oglądacie i słuchajcie Noce na Odwyku co ja to chciałem powiedzieć? Bajditer mówi, że znaleźli to, co się spodziewali tam, gdzie się spodziewali i tak, stary, jak się spodziewali, ale nie wiem dokładnie, o co chodzi teraz, co spodziewali, to ogniwo pośrednie? Czy kreaconizm ma choć jedno takie osiągnięcie? Tak, kreaconizm znalazł kamieniałości na całej Ziemi. No nie, nie wiem, o co chodzi, że i co miał odnaleźć. Że czy kreaconizm odnalazł brak ogniw pośrednich? Tak, odnalazł go, bo... Bo on istnieje, ten brak. To nie kracjonizm ma dowodzić czegoś, tylko raczej ewolucjonizm daje tezę, że mają być ogniwa pośrednie w zapisie kopalnym. Proszę je teraz pokazać, nie? A kracjonizm mówi, że powinny być znajdowane, według gdyby kracjonizm był prawdziwy, powinien być w zapisie kopalnym, powinny być różnorodność zwierząt, które powinny sobie. Po prostu tam być. No, no nie wiem, jak można udowodnić coś, że organizmy się nie zmieniały przez lata? No nie wiem, no może na przykład pokazać, że organizmy, które żyją dzisiaj, żyły bardzo, bardzo dawno temu w praktycznie takiej samej postaci i przez bardzo długi czas się nie zmieniły. Chcecie takie dowody? Czy to jest dowód przekonujący, że organizmy się nie zmieniają w czasie, czy nie jest? bo nie wiem, czy jest. się znaczy problem w, w tym, że jak wykażę taki przypadek, jest, są takie oczywiście przypadki, jest bardzo dużo, to y, mi ktoś powie, że no, no, ale to nie, to nie jest dowód na to, że inne się nie mogły zmieniać. To się może akurat nie zmieniało, bo nie było potrzeby, no. Więc y, trudno w takich w okolicznościach cokolwiek traktować jak dowód w ogóle. No, jest to taki problem, nie? Dobra, dzwoni Kamil. Gadamy se o kreacjonizmie ewolucji. Przypominam dla tych, co sobie przyszli i sobie słuchają. Halo? Halo? O, jest kamień. Cześć, witam Martin, witam wszystkich Cześć, słuchaczy. Ka. Dzisiaj mówimy o kreacjonizmie, tak? I, I ewolucji. I ewolucji. No, odsłuchałem sobie wczorajszego odcinka od i no powiem tak, no ja jestem, ja jestem laikiem i wręcz ignorantem w tym temacie, natomiast jestem zwolennikiem dążenia do prawdy i chętnie poznaję to, co ludzie mówią. No, podobają mi się twoje argumenty, widzę, że mm, to ewolucjoniści muszą teraz szukać nowych argumentów, e, a, nie, a nie kreacjoniści, dlatego, że no, bardzo dobrze tutaj punktujesz e, i widzę, że no, no nie, da, nie, nie, nie, nie da się akurat tych twoich zarzutów obalić. Ja tak powiem, że no trudno, troszeczkę, troszeczkę tak ignorancko do, do tematu podchodzę, bo nie wyobrażam sobie, żeby to mogło w jakiś sposób wpłynąć na moją wiarę. No. Musiałby być wymyślony chyba wehikuł czasu i, i zabrać mnie w przeszłość, żeby coś z zburzyło albo wzmocniło moją wiarę. Moja jest na tyle silna, że no, troszeczkę z, tak podchodzę do tego, jak wielu ludzi chyba słusznie, no, ty na przykład y, podchodziłeś do, do, do sprawy, predestynacji, tak? Że, że to nie ma... Z, to n, n, niewiele znaczy dla nas, dla ludzi, tak? No właśnie. Jak to jest naprawdę, tak jak niektórzy, niektórzy e, podniecają się tematem, czy Bóg jest jedyncą, dwójcą, czy trójcą. <grych>, no. Czyli generacjonizm yy. sprawa, czy Bóg stworzył świat, czy życie powstało tak samo z siebie naturalnie, nie jest aż tak ważne? Yy, natomiast ja staram się, yy, mówię, dzwonię jako zielony człowiek, no. staram się bardziej sprawdzać yy, prawdziwość Biblii i udowadniać jej o, prawdziwość, tuż. dlatego mhm. yy, chciałbym ja, ja troszeczkę pytań pozadawać dzisiaj, bo, bo chciałbym się czegoś nauczyć. Dobra, o, to zadaj. A jeśli chodzi jeszcze o teistyczny ewolucjonizm, to e, m, jaki tam jest twój główny zarzut? Bo chyba mi się wyłączył akurat. Aha, zarzut e, jest główny taki, że jest to sprzeczne i z y, teorią e, ewolucji, bo co bardzo łatwo wyjaśni Dawkins, i tu ma rację z zupełną, to jest nielogiczne. Tak, tak? E, I jest sprzeczne z Biblią, co ja mogę wyjaśnić łatwo. Biblia wyraźnie mówi, że Bóg stworzył organizmy żywe. To tam nie ma wątpliwości, tam nie jest użyte słowo jakieś takie wieloznaczne. To jest powiedziane, że stworzył. Wcześniej nie było, potem było. Jest też pokazany Adam jako ktoś, kto nie miał ojca. I wyraźnie w rodowodach, gdzie jak, jak jest przedstawiany, to jest napisane, który pochodził od Boga. Yy, no to trochę no, pokazuje chyba, że no, w, trudno to jakoś pogodzić, tego Adama chociażby z teorią y, ewolucji. To, to jakieś sprzeczne podejście. No, encyklopedia mówi na ten temat, że, że, że, że ta koncepcja mówi podobno, że Bóg sterował. Tak, ewolucja. stworzeniom. No tak, ale. Sterował, a nie stał z boku. Sterował, ale to nic nie znaczy. No to znaczy, że raz coś zaczął i poszedł do domu, bo cały Darwinizm polega na tym, że tam nie może być żadnych wyjaśnień ponadnaturalnych. Więc na czym polega stwierdzenie, że Bóg sterował, skoro jednocześnie ewolucjonizm zakłada, że nie może być żadnego paranormalnego sterowania? Czy znaczy ewolucjonizm w sensie darwinistycznym, tak? W każdym, cał, każda, to... w każdej odmianie ewolucjonizmu jest założenie, że wszystko tłumaczymy naturalistycznie tylko. Dlatego, że no, pojęcie ewolucji zostało zawłaszczone przez jedną postać historyczną, a... Ewolucja może być rozumiana na różne sposoby, również ewolucja społeczna, no tak, ewolucja myśli o, i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o konkretnej ewolucji organizmów w tej o, biologii, właśnie. tak. A jeśli chodzi, jeśli chodzi o stworzenie świata, znaczy czy ty zakładasz, że, że jeden dzień w rozdziale pierwszym Genesis to był jeden dzień, to były 24 godziny, czy... Nie, zakładam, że to był jeden wieczór i poranek. Tam jest, Biblia sama definiuje, co to było. Jest wyraźnie napisane, był wieczór i był poranek. Jak to rozumieć, to nie wiem. Może gdyby się Ziemia wolniej obracała, to by było to więcej niż 24 godziny. Może to były 24 godziny, ale tak czy inaczej, co by to nie znaczyło, to na pewno jest napisane, że był wieczór i poranek. Więc, znaczy, czytałem sobie wczoraj ten pierwszy rozdział. No Ciekawą rzeczą jest to, że Słońce powstało w dniu czwartym, a więc ten dzień i noc, wieczór i poranek były zanim Słońce powstało. Tak, co by prostym wyjaśnieniem tego jest to, że cały ten opis jest pisany z pozycji obserwatora na Ziemi, do którego nie dotarło światło Słońca jeszcze z jakiegoś powodu. Bo może, bo światło może dochodzi jakiś czas, światło wiadomo chwilę trwa zanim dojdzie, ale to powinno dojść dużo szybciej, a może po prostu nie było widać Słońca, które było, bo był, ja wiem, opary albo coś w tym stylu. Może je zobaczył dopiero trzeciego dnia, dlatego mówi, że pojawiło się Słońce wtedy. Czyli Może to tak? mógł być człowiek, który nie zdawał sobie sprawy z tego, że Słońce jest źródłem światła. No, on opisuje, co widzi. Znaczy, opis polega, że z punktu widzenia kogoś, to patrzy z Ziemi, Bóg stworzył Słońce dopiero trzeciego dnia. Wtedy się dopiero pojawiło na Ziemi. No, patrzy, z Ziemi. Y co bardzo I ciekawe, nie... bo to pasuje no, no, no. Do, do relatywistycznej teorii Einsteina, bo on też zakładał właśnie, że to, co jest, to jest to, co widać. Bardzo wiązał, no, integralną częścią jest ta prędkość światła we wszystkich jego teoriach i rozważaniach, jak się poczyta ogólną teorię względności. I on właśnie robi to założenie, że coś istnieje dopiero jak się coś widzi. No, tak, i wszystko też zależy od punktu, który przyjmiemy za ten, za punkt obserwacji. Więc gdyby, jeżeli w ten sposób popatrzymy na Biblię i tak ją czytamy, no to to ma sens wtedy i można to tak widzieć, że Bóg stworzył światło trzeciego dnia z punktu widzenia obserwatora na Ziemi. No tak, Bóg stworzył wtedy. Znaczy światło stworzył w znaczy słońce. pierwszym. Dnia. słońce, tak, słońce stworzył trzeciego dnia. Słońce. Y kolejnym wersetem ciekawym jest trzydziesty. Halo, słychać mnie? Słucham, tak. Y a dla wszystkich a dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. No. Czy to znaczy, że przed potopem mrówkojad nie je trawę? No tak, tak. I to pierwsze wynika to z tego właśnie... Czy są właśnie... na to dowody naukowe? A... Czy wszystkie zwierzęta były w stanie chociażby no, patrząc na ich uzębienie, spożywać trawę, a nie inne zwierzęta. A dobre pytanie to jest bardzo fajne. Nie wiem, czy ktoś to badał w ogóle. I nie wiem też, czy są skamieniałości albo kości sprzed potopu Bo zachowane jakieś. To, by, to wobec... by oznaczało, że jest jakaś ewolucja, ale wewnątrz jednego gatunku, jeśli no jest. Znaczy ewolucja, może to zło, złe no słowo. Nie no dobre, że, że, że, że, że, że, że, dana, że dany gatunek przystosowuje się do czegoś innego, tak? Zmienia nawet jadłospis. Tak, no jest tak. Zresztą jeżeli patrzeć, zakładać, że Biblia mówi prawdę, załóżmy na chwilę, to, no, no, no, no, musiałoby być, to musiałoby być tak, że organizmy na samym początku, po, zaraz po stworzeniu, były bardzo podatne na zmiany, bardzo zmienne. Wewnątrz jakichś granic, ale jednak zmiany były. No, to by, bo tylko tak można wytłumaczyć, że od jednej pary ludzi pochodzą wszystkie rasy. Jeszcze to do Noego trwało i kawałek później. Yy, I to, że od pary zwierząt powstawały gatunki bardzo różniące się, więc mogło tak być. Ja nie widzę powodu, dla którego nie mogło tak by być wtedy, że wtedy organizmy były, potrafiły się bardzo zmieniać. Później to zanikło z biegiem czasu i dziś mamy stan taki, jaki mamy, ale naukowcy robią błąd, uważam tutaj, bardzo często taki, że zakładają z góry, że kiedyś organizmy były identyczne jak są dziś. No. Dlaczego tak zakładać? Jeżeli kiedyś były inne i dopiero zmieniły się w te organizmy, które są dziś, to pytanie jest, jakie były kiedyś? Nie wiemy, jakie były kiedyś. Jeżeli były takie właśnie podatne na zmiany, to na pewno jakiś ma związek z genetyką, to, to ma sens cała ta koncepcja. I jak się czyta historię, to widać też, że ustała ta straszna zmienność organizmów ileś tam lat po potopie. No setek lat chyba. I wiąże się to w jakiś sposób z długowiecznością ludzi też. Bo długość życia człowieka się skracała, właśnie zaczęła jakoś po potopie się skracać, aż się ustabilizowała na tam ileś 100 lat, powiedzmy, plus minus. No, no właśnie, próbuję sobie wyobrazić węża, kobry, który je trawy, jak on ma tylko dwa ząbki i to tylko do kąszenia. To, to nie chodzi że trawę, być, tylko rośliny. Może miał bo... więcej zęb. No, tu, tu jest napisane przynajmniej w Biblii tysiąclecia zielone. trawa zielona. Wszelka trawa zielona. No tak, bo to tak przetłumaczone, ale to raczej nie chodzi o samą trawę. No Owoce też były w końcu w tym ogrodzie. To ogród był. No, A, lecz... no to, to o, o z owocami już byłoby łatwiej. No tak, no to na pewno nie samą trawę. No, ludzie też nie jedli trawy pewnie. No. Zresztą tym bardziej, że Bóg powiedział, że z każdego owocu drzewa możecie jeść, tylko oprócz tego jednego, no więc... Tak, tak, ale to ludzie, ludzie. No ludzie, tak, no ale owoce były ale. do jedzenia. Ale jeszcze właśnie, drugim, po, drugim miejscem, gdzie pokazuje, że wcześniej nie, jedu, nie jadło się zwierząt, nie zabijało się, żeby jeść, to jest moment, kiedy Noe wysiadł z tej Arki w końcu i tam Bóg jakoś z nim wziął i zagadał i powiedział, że od tego momentu dopiero można jeść mięso. Tylko trzeba wylewać krew, nie wolno iść z krwią, ale dopiero od tego momentu jest pozwolenie jedzenia mięsa. Więc takie rzeczy się zmieniały z czasem, co można, a co nie można. Wcześniej nie wolno było jeść mięsa, a potem dopiero od potopu można było. O właśnie i, i świetnie. Wysiedliśmy teraz z Arki i tutaj mi się nasuwa kolejne pytanie. Jak kreacjoniści tłumaczą e, znalezienie się organizmów na przykład na Nowej Gwinei, Albo w Australii, w Australii gatunki zwierząt, których nie ma w, na innych kontynentach i których nie było do momentu, kiedy biali odkryli Australię. No przeważnie z lodowaceniem, które musiało mieć miejsce po potopie. No po prostu zwierzęta się porozłaziły, a czemu akurat jedne poszły tam, a drugie gdzie indziej? No to, to ja nie wiem, no, niektóre tylko wylądowały na Nowej Gwinei, a potem lód stopniał i już se tam zostały, więc to y, ma to sens jakiś. A to zlodow zlodowacenie było mniej więcej kiedy? Tak, A... od razu po potopie czy w czasie potopu? No dobre pytanie, więc tutaj to rozumiem. Bo znalazłem, znalazłem, to chyba Świadkowie Jehowy zrobili, oni też są kre kreacjonistami, jak wiadomo, że odkryto gdzieś jakieś zwierzę, które zamarzło z trawą w paszcie, tak jakby to tak. zlodowacenie było nagle... Tak, one często, oni często przy, ten dowód przytaczają. Zresztą to, to nie jest żadna ściema, naprawdę znaleziono tego mamuta i to głośno o tym było. Znaleziono go faktycznie w lodzie, na, gdzieś tam na Arktyce albo Antarktydzie, nie wiem, że tam na północy czy na południu. Siedział w lodzie mamut z tropikalnym żarciem w brzuchu. Tak się zachował dobrze, że można mu było wziąć i zobaczyć co żarł. I to jest dosyć szokujące odkrycie. No. To z kolei oznacza, to że mamut musiał... Martin, no, no. To, to z kolei oznacza, że mamut musiał być w arce, bo jeśli Biblia mówi prawdę, to wszystko, co było poza nią, zginęło z powodu wody. No, mógł zginąć przed potopem, a no, nie, nie mówi, że wszystko zginęło z powodu wody. E, no, oczywiście Raki, no, to... ryby nie, bo, bo, bo, bo, bo pływały sobie, No, ryby ale... nie, więc... Y, poza tym jest to... fragment w tej Biblii, jak jest opis potopu, że woda pochodziła z podziemi i z nadziemi. Nad ziemi, tak, tak. No ale to jest woda, no lód to też jest woda, więc mógł dostać tym lodem. Poza tym mogła woda zamarznąć od razu. Też po spadnięciu. to Nie wiem, kiedy on tam zdechnął, ale szokujące jest miejsce, gdzie się on znajduje. No, że no nie, no, no, że jest zimno na biegunie północnym czy tam południowym, to jest dosyć logiczne, nie? Że musiał, tylko chodzi o to, że musiał zamarznąć strasznie szybko. Więc to pokazał e, no, jakiś kataklizm. No, no. Ślad po kataklizmie ewidentny. I teraz tak, czy mm, tak jak mówiliśmy o dniach tych początkowych, że, że to jest dzień tak jak się wydaje temu piszącemu. Tak? No, no to e, wychodzi. Mówiłeś, bo ja się pytałem, czy, czy ten dzień to były 24 godziny, czy może tak jak mówi list, drugi list Piotra, jeden dzień tak jak tysiąc lat jest u Pana, a tysiąc ten. lat tak jak jeden dzień. No tak, tak to mówili. często się tak przywołuje. To czy... Potop, można, potop był na całej Ziemi, znaczy w rozumieniu piszącego, że tam gdzie on wiedział, że jest Ziemia, bo wtedy jeszcze nie wiedziano, że Ziemia jest kulą, czy faktycznie na całej Ziemi. Wiedziano, że Król Kulaj, że Ziemia jest okręgiem, ja nie wiem jak oni sobie to tłumaczyli, bo... Chyba w trzech no. różnych, bardzo różnych księgach od, e, zobaczyłem, albo w czterech nawet, bo jeszcze w psalmie ktoś, że okrąg ziemi jest ciągle używane to określenie. Poza tym w księdze Joba, nie Joba, tak, Joba. To nie wiedziano, że jest jajem, no. No, no, no właśnie, niekoniecznie nie wiedziano. Tam jest opis, że Bóg zawiesza ziemię nad niczym. Skąd oni to mieli wiedzieć? Jakieś takie dziwne opisy są, jakby oni wiedzieli, że to jest kula właśnie. No więc nie wiem, no albo mieli jakieś dziwne dość, albo mieli jakąś bardzo taką koncepcję, która jakoś dziwnie się zgadza z tym, co już teraz wiemy. No, więc... Czy znalazłem, czy, no... znalazłem gdzieś, y, i to jakiś kreacjonista pisał, że, że potop miał miejsce tylko na terenie Mezopotamii, czy gdzieś tak. Tak, jest taka koncepcja też, tak. Że to lokalnie był. I, I podobna koncepcja jest podzielana też przez y, wielu muzułmanów, bo, bo w Koranie, chociaż o, o Koranie tu nie mówimy tylko o Biblii, też potop ma miejsce. No wiem, ale nie tak. ma to za bardzo sensu choćby z tego powodu i to jest dla mnie bardzo przekonujący powód, że legendy o potopie są na całej Ziemi. Skąd by Indianie w Ameryce Południowej o tym tak. wiedzieli? Istnieją no. legendy, możecie sami sprawdzić, chyba nawet na Wikipedii pewnie gdzieś są informacje. Legendy o potopie są wśród są przecież, Indian no. Ameryki Południowej. No, skąd by wiedzieli o jakimś potopie lokalnym w ten, no gdzieś w Mezopotamii? Poza tym... Jest dosyć szokujące, jak bardzo zbieżne są te wszystkie legendy z opisem biblijnym. Oni mają tam na przykład, że 8 osób się uratowało gdzieś w którymś momencie. Oczywiście one są poprzekręcane. Im dalej od, mm -hmm. od źródła, tym widać, że bardziej są poprzekręcane, ale powtarzają się te same elementy. To jest bardzo przekonujący dowód, że to nie było coś lokalnego tylko. Mnie to przekonuje w każdym razie. Okej, okay, a ja będę powoli kończył na koniec. Tutaj mam ciekawostkę. Nie wiem, czy już to odsłuchiwałeś. Znalazłem właśnie na YouTubie dyskusję pomiędzy Michaelem Behe, a Lorensem Krausem. O, to I ta... za chwilę sobie, znaczy po nocach na odwyku sobie tego posłucham. O, znaczy to... dla osób e, nie znających angielskiego, mam złą wiadomość, to jest po angielsku, bez, bez podpisów. Tak, ale tam... osoby, czy... które władają angielskim, to Czy to jest może, może ten, bierze... ten proces słynny, którym on brał udział Behe, Michael Behe, czy to inna jakaś rozmowa? Mm, nie, to, to jest w jakimś studiu. A, to nie, to inne musi być. No to ciekawe. E, ja zostawię link. O, to jest. Dobre. O, to jest z, sierpnia, z 5 sierpnia 2005, więc dosyć stary materiał. No, to nie wiem, co to jest. Ale... Lawrence, Krauss Michael Behe. Warto mm, przeczytać i posłuchać. Myślę. I, I jak już ten link wrzucę, ktoś sobie obejrzy, no to mogą być odnośniki do, do dalszych części. I to już. Ale no myślę, że no ja przynajmniej tego to, to sobie to odsłucham. Tutaj. O, bardzo ciekawe. Dobra, jak najwyżej za tydzień powiedz, jak to wygląda i co ciekawego tam było, bo ja nie wiem, czy zdążę dziś jeszcze. No. Okej, okay, to Dobra. dzięki za wszystkie informacje. Fajnie się gadało. Nie, no, spraw, no, fajnie bardzo. Dzięki wielkie. No właśnie, o, te wszystkie rzeczy są najfajniejsze na odsak na odwyku, bo się ludzie mogą dowiedzieć, którzy... Się się sami zastanawiałem nad różnymi takimi rzeczami, jak to rozumieć. Ja, jeden, przyszedł na czar i mój tak, dzięki, zacznę przeglądać, ale wasze przemyślenia strasznie kłócą się z tym, co muszą mieć do matury. Haha, <śmiech> ja, to jest jakiś news, że ludzie się pierdół uczą w szkołach do matury? To, to, to trzeba jakieś odkrywcze jest? Myślę, że to, co na polskim jest, to nie będziesz kiedyś zdziwiony, że to nie tak na maturze mówi? No wiesz, no, z tego, co ja tu wiem, z tak z innej bajki trochę, to na maturze ludzie się uczą, że na ZUSie to każdy ma swoje konto i tam jak zarabiasz i tam wpłacasz, to one ci się te pieniądze pomnażają, bo nie inwestują, no to, to też w to wierzysz, bo to przestań, bo na ZUSie nie ma żadnych kont, tylko te pieniądze, co ty będziesz zarabiał, to nie od razu rozdają tym, co dzisiaj trzeba dać pieniądze, tam nie ma żadnych pieniędzy. No więc to taki tylko przykład daje, że to matury to się nie ma co sugerować, że to jakaś wiedza jest, to są bzdury zupełne. Poza tym no, to są tak stare w ogóle te programy nauczania, że matko, ludzie, litości. No zresztą tu dzwonił ktoś, magister ten pan i powiedział, bo jak już się jest na studiach, no w sensie co do biologii, jeżeli już o biologii się mówi, to, to, to się od początku wszystkiego człowiek uczy. To tylko w liceum ludzie są tak pewni, że była ewolucja i tak dalej, a potem to już nikt o tym nie mówi, no bo to nie wiadomo co było tak naprawdę, za cholerę. No, a im więcej się dowiadują ludzie, poznają naukowych rzeczy tam, faktów nowych, to mniej wiadomo cokolwiek już, że się to robi, nie pasuje trochę i, i się rozłazi wszystko, więc trzeba sobie wziąć i samemu poczytać, to nie jest takie pewne... No, eee, dzwoni czas raz Klemens, czy ja jego odbieram, czy może kończymy nocę na odwyku, bo ja wiem, że jest dużo ludzi, ale jest już późno, późno. Przyszedł człowiek nawiasem mówiąc e, przez gadu gado i mówi, witaj Martynie, ja, w sprawie twojej książki, czy jest możliwość wysyłką paczką pocztową i płatności przy odbiorze? No to jest jedyny sposób, ale pewnie mnie nie słucha na nocach na odwyku, to nie wie, tak jest, można, czy ktoś zna moją książkę na czacie w ogóle? To nie jest do ewolucji, to jest śmieszna książka polecam. Dobra, dzwoni Mateusz najpierw, bo Klemens już była. Mateusz chyba nie. Czy był? To ten człowiek bez mikrofonu chyba. Noce na odwykło można dzwonić cały czas przez no, telefon. No, no, no. Dobra, jest Mateusz. Wiesz to ja będę, ja będę tym razem szybko się będę streszczał. Dobra. E, pierwsza rzecz, padło tutaj pytanie, czy wiedzieli w starożytności, że Ziemia jest kulą? Właśnie. Otóż wiedzieli. Przynajmniej na pewno wiedzieli, już w IV wieku przed naszą erą to Grecy odkryli. Skąd tak i jak? To głównie był taki argument, że tam jak statki odpływają daleko, to znikają za horyzontem, więc ziemia musi być zakrzywiona. Jak jest zakrzywiona, no to wiadomo, że tam będzie jakaś pulista bardziej. No no i wiedzieli po prostu o tym i to wiedzieli o tym bardzo długo, aż do średniowiecza. Tam średnio średniowieczu się pojawiały różne dziwne koncepcje, ale tam nie zdobyły żadnej wiesz, jakby publiczności. No. I co ciekawe, dopiero później, jak przyszło oświecenie, to była taka moda, żeby jakby wykręcać wszystko, co było wcześniej, żeby przedstawić to w takim negatywnym świetle. Aha. I wtedy wymyślono taką koncepcję, że, że dawniej ludzie nie wierzyli w to, że Ziemia jest okrągła, tylko myśleli, że jest płaska. Tak A... zupełnie z powietrza wymyślono taką koncepcję. Ja, ja myślę, że to bardzo taka udowodnienia niedowodow... teza, że kiedyś ludzie nie doszli do wniosku, że Ziemia jest okrągła, no bo... No no jest to parę... jest oczywiste, nie? No jeżeli, Nas, Grecy, tak, łatwo sprawdzić. jeżeli Grecy na podstawie statków potrafili to powiedzieć i tego, na przykład, że Księżyc się jakoś tak dziwnie, no, no. To myślę, że no wystarczy, to samo... Wystarczy popatrzeć na ziemi, na Księżycu i to od razu widać, jaki jest kształt. No nie... Tak, no. Znaczy, no nie wiem, czy doszli to do tego, tak, że to ziemi czy coś, no, ale no, mogli dojść do tego. No jak Grecy doszli, to i doszli ludzie i wcześniej. Przecież też widzieli Księżyc, też statki nad morzem tak. pływali tym, więc... No, to, to nie jest ta taka tak... skomplikowana wiedza, nie? No właśnie, no. Może nie mogli zbadać no, tego nas... dokładnie tak jak teraz, ale nie chyba to nie był problem. Tak, tak. Następna rzecz. Padło, padła taka kwestia różnych tam legend na samym świecie o potopie, nie? no, no. Ja się spotkałem z taką koncepcją, że one mogły być zaszczepione jakby przez kolonizatorów, przez misjonarzy chrześcijańskich i tak dalej. Tam opowiadali o Noem i ci sobie tam Aztekowie czy ktoś sobie to jakby wsadzili do swoich wierzeń. Ludzie, no... No I za jakiś czas coś. to już było nie do rozpoznania po prostu z tymi oryginalnymi wierzeniami. No, jakoś mi się to nie wydaje, żeby ludzie nagle... No czy ktoś... Czy, no, dobra, pytanie jest, czy potrafię pokazać podobny przypadek, że jakiekolwiek legendy sobie y, tubylcy przekazywali, zaszczepione ewidentnie od, y, od białych, przejęte? No, no zypanie... są przykłady w Afryce, że mm, jakby bardzo zaawansowaną wiedzę astronomiczną czarni po prostu murzyni tacy z buszu no. przyjmowali, przyjmowali do siebie i zmieniali to w ten sposób, żeby pasowało do ich mitologii i to po prostu pozostawało w ich mitologii, nie jako, wie, nie jako taka wiedza, tylko jako po prostu mitologia. No to, ale dobra, to ile czasu to zajęło w ogóle im, żeby się tak zasymilować? Zresztą, mogę ci sprawdzić, ale nie sądzę, że to były jakieś długie czasy. No więc coś mi się nie wydaje ta koncepcja zbyt wiarygodna, bo tych źródeł jest od cholery, a Gdyby to biali sugerowali, to by było wszędzie tak samo i to by było widać, że to takie bardziej zbieżne z Biblią, ale te różnice są... Widać, że to zacierały się z czasem długo te przekazy. Tak samo zauważę, że na różnych takich wyspach, czy tam w Ameryce Południowej często jest tak, że te wierzenia lokalne się bardzo mieszają z chrześcijaństwem i powstaje taka mieszanka. No to jest to taki są, właśnie dziwnych ja, ja rozumiem, takich, że są... Same. Tak, poglądy są takie, że są mieszanki, hmm. ale te przekazywane opowieści to jednak one mają swoją rangę w tych ludach, bo to są to tak. jest, zastępuje tak jak słowo pisane to się, tego się nie zmienia to się przekazuje dalej, no mogą dojść nowe rzeczy ale, no nie, nie przekonuje mi jakoś to Zatem, wiesz, nie że też na całym świecie są legendy na przykład o tam syrenach czy po ludziach, po rybach, co wychodzą z wody a to jeszcze o niczym nie świadczy a nie? Może o czymś świadczy, jeżeli są na całym albo, świecie albo o legendy smokach o Atlantydzie też. też są na całym świecie i o smokach też są więc może no, tym świadczy. No ale chyba nie będziemy tutaj jakby postulować teorii, że syreny istnieją, nie? Nie wiem, co to były te syreny, ale o smokach bardzo pasuje do dinozaurów, so, tak, a o Atlantydzie pasuje. No, a o Atlantydzie pasuje do tych, tej cywilizacji, którą za to zatopił potop, więc nie widzę tutaj, żeby to miało... No syreny widocznie. Trzeba się zastanowić, co, co oni mogli widzieć, o co chodzi z tymi syrenami. Nie, ale z syrenami to ja nie słyszałem, żeby wszędzie były. Tylko o smokach tak było, o potopie też dużo jest. No jeszcze odnośnie mi się przypomniał wieku Ziemi taki kontrargument. No. Jeśli chodzi o wiek drzew, bo wiesz o tym, że można wierzyć, mierzyć tak. wiek, wiek drzew licząc tam Precyzyjnie, słoje na Tak. jak się przepnie. To jest Ta bardzo jest dobry sposób. Dendrochronologia to jest bardzo precyzyjny i dosyć sprawdzony sposób mhm. na badanie czegoś, co ileś ma lat. Bardzo polecam tę metodę, bo ona nie zależy od warunków no tak jak na przykład jak metody izometryczne są potwornie nieprecyzyjne, bo po pierwsze trzeba je skalibrować, a nie ma jak, bo one wymagają strasznie dużej ilości lat, żeby je skalibrować, dobrze? No. Po pierwsze, po drugie, bardzo są zależne od warunków, no, metoda C14 można wyrzucić na śmietnik, jeżeli coś przebywało w wodzie długo, bo, bo tak. to już nie sposób określić Oczywiście. dobrze wieku, no. okay. Ale wiesz co, ale problem jest taki, że są drzewa, które mają po 5 nawet do 10 tysięcy lat. No nie ma starszych niż właśnie tyle, co mówisz. Z tego co Z Nie wiem, ile ma najstarsze drzewo. Pięć ileś, myślałem. No, kiedyś czytałem, bardzo dawno temu. O tym, no ja czytałem, pamiętałem. że są nawet po 6-7 tysięcy. No najstarsze to chyba łatwo. Zobaczymy, szybko to, powinno być podane. To, najstarsze wiesz, drzewo. tam wpisz sobie oldest tree w ten. O, ich bardzo dobrze. Ich oldest tree, exactly. Oldest tree in the world. No. O, jest. Są listy najstarszych drzew. Ciekawe, ile mają. No. Dobrze to zaraz powiem, jak znajdę. Co jeszcze? Dobra, a ja chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie pana Bichi. O, pan Bichi, bohater dzisiejszy. No, bo on zdaje się, że odwołał swoje poglądy przed sądem. Nie, nie odwołał. On tylko powiedział tak, wiesz, że no, jak naukowiec, że to nie jest pewne, y, że to jest tylko hipoteza naukowa, coś takiego zrobił. Ja, no, ja tutaj no, na Wikipedii znalazłem taką informację, że on please. po prostu przed, przed sądem, pod przysięgą. Y, zeznał, że widź że bakteryjna mogła wyewoluować z 20 tysięcy lat. Przeczytaj, co on dokładnie powiedział jego cytaty, bo Wikipedia jest potwornie nierzetelna, kiedy przychodzi do takich kwestii co, to... ewolucji. Oni na siłę tutaj bardzo... Dali, tutaj dali źródło, więc to można luknąć. No można luknąć, więc ja lukałem i ten facet powiedział, no nie tak, on się zachował jak naukowiec powinien, że stwierdził, że to nie jest pewne, to jest koncepcja jego i to jest teoria, hipoteza, więc yy, czy... Bo zapytany został, czy nie mogło wyewoluować, no więc musiał powiedzieć, jako nakręt, że mogło, bo jedno i drugie jest y, hipotezą naukową, taką, nawet nie naukową, ale jest hipotezą, więc musiał powiedzieć, że tak mogło, no według jego naukowego światopoglądu. Ale no, no, to... no ale to jest źródło, to sobie zajrze potem. No ale to. ja. W ogóle z tą Wikipedią to są straszne jaja w niektórych artykułach, to jest prawda. No więc mówię, co do takich spraw kontrowersyjnych, to lepiej znaleźć inne źródła. Tak. Był, taki, był taki gościu, który się nazywał profesor Jotkowski, i on próbował to trochę uporządkować na polskiej Wikipedii, ale go wyrzucili i powiedzieli, że się nie zna. A to jest największy badacz sporu między ewolucją a w Polsce, więc. No właśnie, więc mówię, ten temat to jest, to nie ma sensu <śmiech> dotykać e, Wikipedii. No, to jest, to jest minus takich właśnie miejsc, gdzie dużo ludzi ma głos takich demokratycznych, bo wiadomo, że większość ludzi, która maniakalnie będzie chciała forsować teorię ewolucji, a inne wyśmiewa, nie znając się nawet, bo to nie są naukowcy, to będą forsować każdy wpis, który tak na korzyść ewolucji. To, no, to nie w tych przypadkach mówię, to nie jest dobre y, źródło Wikipedii, ale no, w takich, gdzie nie ma kontrowersji, to jest bardzo dobre akurat. No na ja Wikipedia ja tak lubię za to, że tam jest ta polityka, że trzeba podawać źródła i dlatego można sobie po prostu kliknąć źródło i sprawdzić. A więc 10 najstarszych drzew znalazłem jakie no, i jakie są, jakie są? 4700 e, no. Tutaj mamy w Japonii jest jakieś drzewo jo, Jomon Sugi Tree może mieć albo 2170, albo 7200 i nie no, wiadomo. To jest o, fajny to, w razie nie wiem jak oni musieli, nie, no nie cieli go na pół pewnie Na pewno, tylko coś tam policzyli jakby. jakoś inaczej. Tak, więc to chyba wiesz, nie wiem, jakimi jest... metodami badają. Ale... Problem jest taki, że jeżeli są drzewa, które tam mają powyżej tych powiedzmy 3000 lat, no to już się koncepcja z tym potopem sypie. Tam. Nie, no z potopem się nie sypie, ale sypie się z tym, że no organizmy mają więcej. No jak, nie, jak się nie sypie? Przecież taki potop by na pewno połamał te drzewa i one by sobie nie rosły pod wodą. No nie wiem, czy by właśnie połamał. Czemu by połamał? Połamałbym na No wie, że jak no, się no, generalnie taka połama. gigantyczna woda zaleje, no to. Te... No, większość by połamał. Co ciekawe jest, większość tych drzew ma 3400-3500 lat. Zdecydowana większość najstarszych. tych no, ale cofice. są, tutaj widzę, te też tabelki i są też takie po 5000. Yy, tak, właśnie, ale to jakaś taka dziwna granica yy, jest 3000 około. Najstarsze tu widzę ma jednak 4800 lat, yy, ale jak zbadane to... No, ale wiesz, jak, jak tutaj mamy drzewo na przykład, jakby znaleźć takie 10 tysięcy lat, no to lipa ze stworzeniem tam 6000 lat temu powiedzmy. No tak, oczywiście, no. Musiało być wcześniej, jeżeli ma te słoje i tak. tak. No, że tam plus minus wiem, kilka słojów, wiadomo, ale no, tak. To dobry... tam sło... Może stworzy się jakaś koncepcja później, że tam rozło więcej niż jeden swój na rogu, ale to już się robi takie... Tak, ale swoją drogą, najstarsze, jakie tutaj widzę, to jest 4800 lat i to się, no, zgadza z tym, co mówiłem, że... No to, to, by, to by stykło. To by stykło i to też, no... Właśnie, czemu nie ma więcej? To trochę dziwne. No, te, co mają więcej, to się je estymuje. Przewiduje się, że mają więcej widzę. Według A. gdzieś tam w Tasmanii przewiduje no się. To też, te, żeby, też się, może być błąd w tym. No tak, no oczywiście wiadomo, że tak, zależy każdemu, też, kto znajdzie to, żeby Ja no Jakoś tam wątpię, ten. żeby ktoś liczył po jednym 11 tysięcy słoi na przykład. No to jest trochę przesadna. Tak, no i oczywiście metodą <laughs> e, izometryczną węgla C14 można zbadać. Zdaje się, drzewo tam jest węgiel tak, można zdecydowanie, jest organiczne, tam oddycha i w ogóle ma, że ma jakieś 6000 tysięcy lat. No, a to jest takie C14, które już jest niedokładne powyżej iluś tam, powiedzmy, tysięcy lat, no, nie? Po, ona jest niedokładne powyżej 50 tysięcy lat, więc spokojnie można mierzyć, tak. tylko trzeba znać warunki, bo jeżeli drzewo było pod wodą długo, to będzie pokazywało za długi wiek, więc to, bo po prostu mm. wypłuka się część... Te też nie je, są jakieś tam, tam absolutne, powiedzmy, daty, no bo wszyscy wiemy, że są problemy z tą metodą datowania i są różne rzeczy, które... Są, tak. Aczkolwiek ona jest precyzyjna, jak mówię, jak nawet... są stałe i znane warunki, to ona jest bardzo precyzyjna, wbrew pozorom. Ta metoda C14 jest bardzo sprytna. Czy tam no, to... gdzieś w jakimś młotku datowanym na kilkadziesiąt tysięcy lat, to jest w ogóle niemożliwe i tak dalej. Tak, więc... do błędów jest potworna ilość, ale mówię, jedyna metoda radiometryczna warta uwagi to jest metoda C14, bo ona działa trochę inaczej niż tamte pozostałe. Ale można ją stosować tylko do organizmów żywych albo szczątków tych organizmów. No albo i na dziś, koniec to znalazłem na szybkiego. szybkiego, teraz w ogóle poszukałem sobie tych szybkich skamieniałości i znalazłem coś takiego jak skamieniała noga kowboja w bucie. <laughs> Co ty mu opowiadasz? Naprawdę, jest zdjęcie skamieniałej nogi kowboja. Jak to możliwe jest? Nie wiem, ale sobie wpisz tam fossilized cowboy i ci wyskoczy zdjęcie. A ja, ja jakiś ktoś zrobił. Dobra, ale to później jest prakty. Nie, naprawdę, to jest autentycznie opisywane w jakichś tam naukowych stronach. No ciekawe jest. Czemu się Jaki takich przyda. rzeczy nie podaje do wiadomości ludziom, żeby nie niepokoić, czy co? No, dobra, okej, okay. chyba przerwało albo nagle poprawiło się połączenie. Nie, jednak przerwało, dziwne. Dobra, przerwało, ale nie zauważyłem, że przerwało. Kończymy noce na odwyku powoli, bo się zbliża pierwsza. My sobie dzisiaj pogadali, strasznie dużo ludzi jest jak na wakacje. 70 osób se przyszło pogadać na nocach na odwyku. Yy kiedyś tak, w którymś odwyku mówiłem bardzo dużo o badaniu skał wulkanicznych, tak, o datowaniu, więc tam cały odcinek na ten temat był. Możliwe, pamiętajcie, że no możliwe, że ja się tam błędów trochę robię, że któreś informacje są nie, y, nie świeże, że już coś się wyjaśniło, więc traktujcie to po prostu jako człowieka, który zbiera informacje, gdzie tylko może, ale nie jako żadną wyrocznie. Trzeba to wszystko sprawdzać i z biegiem czasu y, może się coś zmienić. No, więc się staram jak mogę być rzetelnym, ale nie mogę zagwarantować, że się gdzieś ani nie pomylę, ani że yy, nie przyjdą nowe informacje, które poprzednie już zdyskredytują. Dlatego po to są między innymi komentarze na odwyku i liczę na yy, sensowną krytykę kogoś, kto się zna, żeby mi tu poprawiał. Tak samo też tutaj w nocach na odwyku słuchał ostatnio człowiek, który poprawiał mnie, kiedy się myliłem odnośnie doktryn Kościoła Katolickiego. Ja się rzadko na ten temat wypowiadam, prędzej ludzie na czacie coś mówią na ten temat. Mał, rzadko się wypowiadam, bo aż tak dogłębnie nie znam i ma on rację. Po to tacy ludzie są, mam nadzieję, że słucha i będzie słuchał częściej. I niech poprawia i bardzo dobrze o to chodzi, I świetnie. Dobra, na czacie są ludzie Becia, Mark, Krzyszman, Aukasz jest. Mówi, że każdy człowiek popełnia błędy. Mówi do mnie bardzo dobrze, no. Popełnia, aczkolwiek jak się jest prowadzącym, to ludzie oczekują daleko zaawansowanej nieomylności. Nie wiem dlaczego tak robią, ale no, to jakiś czas muszę przypominać, żeby tutaj sprowadzić ludzi do ziemi, no nie? Bo mi potem przychodzi ktoś na, jakoś nahalnie mi zarzuca, że hej, nie wiesz wszystkiego. No, a co powinienem? Czy co? To bo ja nie wiem. Dobra, koniec nocy na odwyku. Powoli zastanawiam się, czy jest na przykład wokaliza. Wokaliza to jest dziewczyna, która przychodzi czasami, a nie była już ostatnio. A może dziś też jest. Przychodzi i śpiewa na żywo w nocach na odwyku. przyszła raz zaśpiewała i nas to tutaj ludzi, którzy słyszeli wtedy, to potwierdzą, że zwalające z nóg było. Bo ja się, że tak sobie spaśpiewa coś luźno, la la la. A ta wzięła i zrobiła podkład i zrobiła, tak ładnie się przypięła. Poza tym do mikrofonu i zrobiła sobie tam efekta i śpiewała sobie na żywo. I już nie samo to, że to technicznie było dobre, tylko że po prostu ona umie śpiewać. Bardzo ładnie umie śpiewać i to było fajne. Więc jakby chciała coś zaśpiewać na koniec, to by było fajnie. Noce na odwyku kończące się piosenką wokalizy. Ale jak nie chce, to nie, bo noce na odwyku będą co tydzień, są. Wakacje to może być dziwnie, bo to wakacje, to tam ludzi, jest mało, Rozjeżdżałem się. Aczkolwiek trochę dziwne, bo jest dużo dziś ludzi, po prostu jest dużo tu teraz, na nocach na Odwyku, a wszędzie jest mało. Yy, I widać po różnych innych moich projektach, że spadła ilość ludzi wszędzie o połowę. Połowa ludzi wyjechała w cholerę, bo jest w sumie połowa lipca, trudno się dziwić. I w internecie nie bywałem, ale noce na Odwyku widać jakoś się popularnieją, bo we wrześniu powinno być ponad 100 ludzi a jakoś łatwo. Dobra, dobra, co by tu jeszcze powiedzieć? Nie wiem. Jeżeli ktoś chce coś na koniec zadzwonić, to fajnie bym powiedział. Co jeszcze powiem? Na temat ewolucji i kreacjonizmu. No nie wiem, mi się wydaje, że to jest na tyle ciekawy temat, że warto o tym pogadać. Po pierwsze dlatego, że... No, może dla niektórych to nie jest jakoś ważne, ale mi się wydaje ważne. Dla kogoś, kto się zastanawia nad tematami, no, skąd myśmy się wzięli, czy jest jakiś Bóg, czy nie był, czy nie. To jest ważny temat, myślę, może być. I często jest. Dla mnie był. To tak sobie myślę, że dla innego też może być. Bo on pozwala pozostać racjonalnie myślącym człowiekiem i ustosunkować się jakoś jednocześnie do tego Boga. No, jeżeli by się okazało, że ewolucji nie było jednak, a Jeżeli jest taka naprawdę możliwość, że jej nie było, to y, z, może to zmienić całkiem podejście do kwestii Boga. Człowieka racjonalnie myślącego podkreślam, bo jak ktoś chce wierzyć, no to sobie będzie wierzył. Panie. Jemu tam wszystko jedno, czy było coś, czy nie było, ale jak ktoś szuka prawdy, to chce znać prawdę. Jeżeli mu nauka mówi, że była ewolucja, to ma problem zawsze z Biblią, z jakimkolwiek sensownym do niej podejściem. Y, bo tak jak dzwonił krawiec tutaj, i mówi, że on jest zwolennikiem poglądu, że była ewolucja, ale Bóg nią sterował jakoś. No tak praktycznie to on nic nie robił, bo nie mógł. Teoria ewolucji zakłada, że nie można do tego mieszać Boga i trzeba wszystko tłumaczyć naturalistycznie, ale i tak Bóg to mógł być po prostu. Zaczął wszystko jak porządny zegarmistrz, zbudował zegarek, nakręcił i puścił i poszedł. I patrzy, że wszystko działa, samo z siebie się rozwija. Może, to jest bardzo piękna, by była to koncepcja. I by mi się podobała nawet. Tyle, że jak się już zna Biblię, to Biblia mówi, że tak nie było. No wprost mówi, że jest, no nie tak pokazuje sprawę I tu jest problem właśnie teraz. I można teraz albo wtedy, w takim wypadku, odrzucić Biblię, albo, albo po prostu uznać, że no, nie mówi prawdy całej, tylko coś kombinuje i trzeba ją interpretować inaczej, coś tutaj. Ale jak się zacznie interpretować pierwszą księgę z Biblii, to trzeba niestety konsekwentnie zostawić całą Biblię. Jezusa uznać za człowieka trochę nie rozumu, albo człowieka, który był trochę głupi. Jak można potem uznać Jezusa za Boga, skoro on wierzył, że Bóg autentycznie stworzył świat i Adam naprawdę żył? Jeżeli my wiemy na przykład, że go nie było, tylko to był coś tam. No to jak Bóg, który niby ma wiedzieć wszystko, mógł nie wiedzieć takich rzeczy, że była ewolucja, a Adama nie było? Więc nie można uwierzyć w Jezusa w takim wypadku, bo to był trochę człowiek, który się nie znał. To na pewno nie był Bóg wtedy. Rozumiecie problem teraz z człowiekiem, który wierzy, poważnie traktuje ewolucję i poważnie chce podejść do Biblii? Wtedy człowiek musi, żeby pozostać spójnym i racjonalnie myślącym, musi odrzucić Biblię Jezusa. i Jezusa. Jako tego, za jakiego się podawał. Czyli po prostu Jezus no nie był tym, za kogo się podawał, jeżeli... Była ewolucja, bo ewolucji w Biblii nie ma, a Jezus stwierdził, że Bóg stworzył świat. No to, to hello, hello, coś tu nie tak. No więc ja my sobie tak kombinuję, a no, może ktoś to inaczej jakoś rozumie, no to proszę bardzo, to może zawsze zadzwonić i powiedzieć, a o przedwczwądzowaniu krawiec, ale go zgubiłem, A, to zadzwoń jeszcze raz jeszcze z komentarzem na koniec, może coś źle rozumiem. No i nie wiem, co jeszcze powiedzieć, chyba kończę, bo jest 66 osób. O, jaka symboliczna liczba. Ciekawe, czy kiedyś będzie 666 oglądających nocę nadwyku. I nie wiem, czy tylu ludziom by się chciało przychodzić o 11 w środę tylko po to, żeby sobie posłać takich tu rzeczy, ale temat fajny chyba, nie? To może jeszcze kiedyś o tym pogadam, czy nie? O jeszcze raz, dobra, krawiec jest na koniec, o jeszcze widzę Klemensa. To jeszcze krawiec, bo o tobie coś mówiłem. No, tak czas na, na może na takie podsumowanie, bo chyba już tak już jest. koniec audycji, tak? Tak no no to chciałem tylko powiedzieć, że właśnie może być tak, a może być siak. No, tak. Ale audycja bardzo ciekawa. Tak się wkręciłem i dzwonili tacy w ogóle ludzie dzisiaj wyedukowani i ciekawe rzeczy opowiadali no. i kontrargumenty. Hmm, hmm. A nie wydaje ci się, że jak gdziekolwiek, jak w mediach się gada jakieś debaty w ewolucjonizm, kreacjonizm, to, to one są po prostu nie do słuchania, bo albo jest tak, że jedni ośmieszają drugich, Albo jest tak, że gadają ludzie, którzy kompletnie się nad niczym nie znają i gadają tak ogólnie, że właściwie niczego nie powiedzą. No jakoś tak ciężko trafić na dyskusję, gdzie jest sens posłuchać, nie? Masz rację, to w telewizji to tak bardziej wygląda jak śmianie się z giertycha trochę tak, no. trochę tak prze przekrzykiwanie się, a tu jest ciekawie. No to mi się zdaje, no ja właśnie mi brakuje miejsca, gdzie można tym normalnie pogadać, tak kogoś to chce posłuchać, a nie żeby się tylko pośmiać. Tak samo jak się Korwina zaprasza, to często po to, żeby było się z kogo pośmiać, to tak samo jak się gada o kreacjonizmie w mediach m, głównych, to żeby się było z czego pośmiać, tak mi się zdaje. No to nie fair. A, co, a, serwery, a serwery ci wytrzymają? Jak się jeszcze bardziej odwyk, widzisz, spopularyzuje Wytrzymają, bo, masz... bo to serwery. Tak fajnie, że jest. No wytrzymają, bo to serwis Justin TV, no i na razie go tutaj zostawię, bo on mi załatwia sprawę taką. Czy serwery no. wytrzymają? No ja za, Jak dzwonię, to wyłączam od razu wideo, bo gdybym się dodzwonił, to byłby transfer zbyt kiepski i nie, nie wtedy strasznie przerywa i nie, nie idzie się połączyć, więc wiesz, no Ja powiem, tak, że ludzi. od dwóch godzin dwurdzeniowy procesor mi działa na 100%. Full Oż, no, full działa. Po prostu mam za słaby Ką komputer tego wszystkiego. Nie, no nie stopi się, mam wchodzenie dobre, no. Ale no jeszcze gorąco jest to, ledwo zipie, no ale no co zrobię, no, tak po prostu nadawanie na żywo zajmuje strasznie moc procesora i w ogóle no, no kiedyś przydałby coś, się naprawdę hmm? szybszy komputer, ale nie, nie może sponsor jakiś przyjdzie i, i załatwi mi czteroprocesorowy plus system Windows, bo mam OEM i bym musiał nowy kupić, szkoda ekscentryczny milioner powinien się zjawić jakiś fajny by było, nie? Nie, no, nie, a ty kiedyś... może, może jakiś kontrakt, wiesz, z producentem mikrofonów, wiesz, szura, coś, nie, I się z nimi do, dogadać, niech nazwą, nie, nie, nie, nie, nie wiem, 10 zestawów do podcastów, 10 mikrofonów wiesz, i coś, tak, możesz ale... o nich, coś możesz o nich powiedzieć na antenie. No zamian... może, ale ja, ja nie chcę gadać z firmami, ja chcę gadać z człowiekiem. Jakby był facet prywatny, jakiś, powiedzmy, A. Adam K., prezes Szura, to ja mogę z nim pogadać jako z Adamem, żeby on... No nie wiem, gdzie są ci milionerzy, co kiedyś robili jakieś takie rzeczy sami z siebie, nie? Fundowali szpitale, dawali na... Nie wiem, no i raz jakiś facet e, temu rzeźbiarzowi, który tam Michał Anioł zafundował na przykład za wyrzeźbienie czy pomalowanie kaplicy sekstyńskiej albo rzeźby zrobienia. No wiecie, mecenasi o. byli sztuki i tu ten... No, to no, są tak zwani do, dobrodzieje. No dobrodziejów szukam, bogatego jakiegoś. Na co ci ludzie te pieniądze wydają w końcu? Dobrodzieje, altruiści, ekscentryczni milionerzy. Tacy. No, więc mówię, no potrzebą jest komputer co najmniej dwa razy szybszy z czterem ardzeniami niestety. No. A cel szczytny. A ja wiem, czy szczytny, Ro, ale... Rozwijanie wolności, mówienie o Bogu, to chyba są takie dobre rzeczy, wydaje mi się, takie no... Po, pozytywne, nie? No ja myślę, że brakuje jak cholera forum do gadania na przykład dla ludzi, co w, chcą po, pogadać na te tematy ewolucji, pracując by się czegoś dowiedzieć konkretnego, bo tutaj no, coś konkretnego jednak jest i się tam nie wyśmiewa nikt z nikogo, tylko gadają ludzie. No a porównaj sobie na przykład teraz naszą rozmowę w tej chwili do rozmowy na przykład na antenie, w studio, w tvn albo na jedynce, albo na pulsacie, albo w, w radio, nie wiem, w Tok FM, w, w Radio, radio Maryja, to jest zupełnie co innego, nie? W Tok FM to akurat ma plusa i Radio Maryja też ma plusa, tam się akurat jed jednak trochę da gadać. No dobra. Ale inny styl mi chodzi, wiesz? Że chodzi ten? mi o to, że tutaj gadamy sobie całkowicie na luzaku, mówimy do siebie na ty i tak dalej, nie? No. No ja myślę, że to plus. To Ludzie chyba by tak woleli. Nie wiem, czemu tak mało stacji promuje takie normalne gadanie po ludzku, a nie z tym radiowcem, co taki dystans robi straszny. Nie? Wydaje mi się, że po prostu to jest rola podcastów, a radio jednak musi być takie trochę wygładzone i a tak czemu? dalej. Chyba, że młodzieżowe na przykład jakieś, ale tutaj jest specyficzna sy sytuacja, bo jest ciekawa... W ciekawa i nietypowa fo formuła. To jest takie, wiesz, po połączenie tematów na poważnie, z satyrą trochę, no. wiesz, trochę fajnej muzyki też, ale same stare, dobre jakieś ka kawałki, a nie jakieś dicho i tak No dalej. dobrze, ale czy ty sobie na przykład no? myślisz, że taki zwykły człowiek z ulicy, jakby tutaj wpadł teraz posłuchać Nocy na zwykły, albo jakby to w jego radiu leciało, to by powiedział, że nie, tego się nie da słuchać? Ja nie wiem. Myślę, żeby go to zainteresowało, a że styl taki, to chyba tym lepiej. No ludzie nie są aż tacy drętwi, jak... Y my im wmawiamy, że są. Chyba, że są aż tacy drętwi, no nie wiem. Myślę, że są? Człowiek, człowiek byłby za, zaskoczony w pierwszej chwili, a potem by chętnie sobie posłuchał, co mówi zwykły, normalny drugi człowiek, nie? A nie prezenter no. e, z TV. Ci prezenterzy to czasem stary brzmią jak syntok po prostu już, a pamiętasz, nie? Albo jak syntezator tak. i ja, jak Jacek Iwona. albo Iwona, nie? <laughs> a pamiętasz przypadek Marcinkiewicza? Był taki facet. Taki facet znikąd jakoś tak przyszedł, został premierem i wszyscy go kochali Natychmiast miał tak popularność pod niebiosa, że go w końcu wywalili, bo miał za dużo, mi się zaczął tak coś tego wymykać spoza, spod kontroli, ale on dlatego był taki popularny, bo on gadał jak człowiek, tak luźno gadał, nie? Było tak. No bo zrobił jest, jest, jest. Zrobił jest, no, jest taki luz. trochę. Czasem wystarczy zrobić jest, jest, jest, albo i, nie, i masz. No, tak. Do, dobry start, nie? Ale on się właśnie nie krował na takiego gościa, co, co napuszony gada, tylko taki luźny był, taki ludzki, jak Gierek taki. I ten. I ludzie takich taki lubią. Normalny, bez... taki, no. Trochę wesoły, trochę tego, taki na nauczyciel, nie? No i ja sam mhm. myślę, że w radiu to dlaczego nie też by takich lubili? Jak nawet polityka lubią takiego. No. Myślę, że tak, bo ludziom brakuje właśnie takiego zwykłego głosu, a nie, wiesz, trochę w tym, w tym w zwykłym studiu zawsze trochę ściemy, czegoś nie, nie wypada powiedzieć, no, no. o kimś nie, nie wypada powiedzieć, kogoś nie wypada zaprosić, o czymś nie wypada mówić, to a jednych jedno coś wzrusza, a drugie bardzo złości, a tutaj jest tak bardziej na spokojnie, ale też i na konkretnie, jak było... Jak, jak było nie? No, to jest tak. Konkrety i luz, to mi się tu podoba. Dobra, koniec nocy na odwyku, dzięki krawiec. Spoko, pozdrawiam wszystkich na razie. Na razie. To był krawiec i kończymy nocy na odwyku, bo się zrobiła pierwsza. Dzisiaj na koniec, nie wiem co wam puścić, bo nic nie mam kompletnie przygotowanego. Dojrzały człowiek, elektryczne gitary to nie pasuje do nocy na odwyku a co pasuje, no niestety nic nie pasuje, ale może coś znajdę, dobra wyłączymy Skype'a, żeby już nie było, bo znowu będzie jakaś rozmowa czy na czacie coś się fajnego działo czy ktoś może mi streścić, co było na czacie niech ktoś powie na czacie, co tam było najciekawszego na czacie ja sobie przez chwilę poczytam czata i kończymy, no co na może w międzyczasie znajdę piosenkę Klemensa już, o ups. chciałem powiedzieć, że przepraszam, zapomniałem Klemensa odebrać, ale już właśnie przestał dzwonić ja sobie zapomniałem, a już jest pierwsza więc sorry. Ale już był Klemens. Sorry, Klemens. To nie, że ja nie lubię z tą gadać. Właśnie, że ja bardzo lubię z tą gadać, ale zapomniałem. A już wyłączyłem Skype'a i to w sumie nie dalej mam 100%. Wyłączyłem Skype'a i dalej mam 100% mocy procesora. Po prostu... Uj, po prostu, tak powiem. No, no brak, brak mocy, brak mocy. Czy ma ktoś zbędną płytę główną? Główną płytę? Powiedziałem płytę główną? płytek główną, plus czterorodzeniowy procesor zbędną, no? albo jakiś komputer taki dobry, bardzo szybki, bardzo szybki, bo mi, mi brakuje mocy troszeczkę, jakby. No, dobra. A Bajdietrem mówi, że on nie chciałby ze mną na pewne tematy rozmawiać, chyba, że w określonych warunkach można by debatę zrobić z Biditerem. Tak, bo to trochę jest niekomfortowo. Faktycznie, jak bo byditer ma, widzę, dużo przeciwnych zdań. I ja rozumiem, że to jest trochę dyskomfort gadać z, z kimś z prowadzącym, no bo prowadzący ma ewidentną przewagę, bo to on ma tu główny mikrofon i wszystkie guziki czerwone, nie? Więc to jest ja sobie zdaję sprawę. Ale może kiedyś, by tak wziąć, siąść z Biditerem debatę, albo jakoś byditer zaprasza na debatę. O, i tak, ja bym był gościem Biditer, byłby był gospodarzem i by był taki fajny program, co? Takie nagranie. Co myślicie? No, Bajliter? Co? Pomyśl o tym. No i wtedy Bajliter może powiedzieć swoje zdanie na przykład, całkiem inne, a ja potem mogę powiedzieć polemikę, ale to Bajliter będzie prowadził i wtedy by się dało pogadać. No, Dobra, miesza z tym. Yy, nieważne. Ja powiem, że... Powiedzcie na czacie, co się jeszcze raz działo, bo nikt nie napisał. Chyba powiedzieli tak. Kasper, na czacie kulturka. Yy, no dobra, to to jest najważniejsze, co się działo na czacie, że na czacie kulturka? Piosenkę tygodnia nie puszczę. Wiem co puszczę. E, puszczę bardzo jedną piosenkę. O, na YouTube chciałem puścić z YouTube'a dziś. Puszczę. E, to dam, ciekawe czy znacie po angielsku, bo ona po angielsku jest najlepsza. Zdecydowanie. Pewnie ją znacie. Nie wiem co to za wykonanie, ale znalazłem jakieś co ma 4 miliony. To może będzie dobre. Wizja jest nieważna. E, z jakiejś tam płyty. A nie to, co? Z płyty Hillsong United. No, więc dobra, będzie na koniec. Taka... Ja lubię tą piosenkę, ale z tego powodu, że ona na żywo ja ją słyszałem Pierwszym Nie na płytach, nie żadne takie. E, tylko... Mm, jak... Była taka grupa. Mój przyjaciel, Greg jeden. Jeden z moich przyjaciół Gregów, który wykłada gry na pianinie na hardford. Nauczył mnie takich podstaw, a po teraz ja się uczę grać już sam, bo kupiłem takie pianinko w międzyczasie. Tajnie, tajnie. I uczę się grać. Ale on jak grał, to to ja nie mogę. To się cała atmosfera zmienia. Ja nie wiem, jak on to robił, ale jedno wyczucie... On miał takie wyczucie grania na pianinie i jak grał właśnie tą piosenkę i ludzie śpiewali, to jasny piorun, jaki to jest efekt. No, więc y, puszczam tą piosenkę nie ma tego efektu, jak już się to gra porządnie, cała orkiestra gra i 150 ludzi ćwiczonych w tym, i solista, i wszystko. I nagle całego efektu nie ma, bo to się robi za profesjonalne. A tam, gdzie ja byłem i słyszałem to miast, to było żywe. I to tego mi brakuje zawsze. Szukam zawsze tego życia, tych lepiej jest, nie wiem, czasami na przykład w Stodole koncert. Y, ja bym wolał być na koncercie w Stodole z Jackiem Kaczmarskim, który gra na żywo, myli się, bo jest po dwóch wódkach i tak dalej, ale gra prawdziwie i się wczuwa w jakichś, nie wiadomo jakich warunkach, niż słuchać tego nagrania jego, tej samej piosenki y, z CD, z DVD, wypaść z wypasionego studia, nie? No. Dobra, to tyle takie... Czy to tak przy okazji powiedziałem, jak ktoś chciał się zastanawiał, czy jest warto przyjść na mój koncert kiedyś, to zdecydowanie warto, mówię. Bo ja nie wiem, czy warto, bo ja siebie nie słucham, tylko ja śmieję, ale ludzie. Z... wszyscy praktycznie wszyscy jeszcze się nie zdarzył, nikt to mówił inaczej. Mówią, że koncerty są dużo lepsze niż nagrania wszelkie no aczkolwiek no wiadomo, że płyta, co płyta to płyta, jednak ma jakość ale na koncerty to jest przeżycie po prostu płyta to nie jest przeżycie, to jest fajna rzecz, ale to przeżycie to jest na koncercie dobra, końc tego gadania i puszczam piosenkę, to były Noce na Odwyku nie, jeszcze nie podgłasniać Noce na Odwyku, które się kończą następne Noce na Odwyku są za tydzień w środę o 23, .00. ale się wpadłem w trajkotyzm i czasem tak jest właśnie, że jak zacznę nawijać, to wpadam w taki ciąg i tak zaczynam gadać, cały czas mogę gadać, bez przerwy mogę gadać o czymkolwiek, tylko zobaczę, mogę gadać o tych pięciu złotych, mogę gadać, mogę gadać o tym mojej komórce nowej w czarnym futerale, mogę gadać bez przerwy nawiedź mogę o tym nawet, co się podłącza do USB, czytniku kart SD, mogę gadać godzinami bez przerwy. się zastanawiam, czy wszyscy mają takie coś, że jak dać im komikron, mogę gadać, tak przez godzinę będzie nawijał goś. Najdziwniejsze jest to, że może tak nawijać i nikt nie uśnie. cię takich ludzi, znam takich ludzi, są niesamowici, jak Cejrowski. Przecież wsadzisz po prostu tego wynocha bycia. Do widzenia, do branspa. Więc jak Cejrowski przyjdzie będzie gadał o czymkolwiek, to... Po prostu go postawić na środku sali i nie gada. O czym tylko chce i zawsze będzie ciekawie. No po prostu tacy są ludzie. Niektórzy i tak nie wiem, czy ja taki jestem, ale fajnie był, jakbym taki był. Ale to, że jest tyle ludzi o pierwszej, to może jest znak, że jednak tak jestem dobra. Dobranoc, wychodzę sobie, proszę pana i pani yy, może już się nadaje, nawet nie wiem, lepiej sprawdzę. I piosenka na. O, jest jednak 62 osoby. Dobranoc było, było, było fajnie. Yy, zapraszam na www.com. Piszcie komentarze jak się ten projekt wam podoba, to poszukajcie mi jakiegoś ekscentrycznego milionera, a jak nie, no to zostajecie wy, czyli ludzie, którzy mogą to popierać, takiej inicjatywy jak Odwyk. Chciałem, taki jak Odwyk, po prostu Odwyk, no bo Odwyk jest wyjątkowy, nie? Jest wyjątkowy i, i to, że jest, to jest zasługa tych, którzy pomagają przetrwać Odwykowi, tam, tam przetrwać, rozwijać się pomagają i... I zmieniać na lepsze cały czas coś się nowego dzieje, no, więc zróbcie to dalej, bo bez was przestanie istnieć to nie jest tak, że odwyk był, będzie na zawsze i noce odwyku będą były zawsze no ale póki są fajnie, że są, nie? mogłoby nie być przecież a są, to jest fajne, kurde ja też jestem, żyję, a mogłem nie żyć a żyję, a kiedyś umrę ale teraz żyję i to jest fajne no, a mógłbym nie żyć no więc nie wiem po co ja to gadam ale tak mi się akurat chciało powiedzieć to wyłączam, koniec, na koniec piosenka o której mówię Awesome God w wersji bardzo spłyty. dobranoc wszystkim życzę, bo dziś nie ma wokalizy, która zakończy chyba, nie ma ale jest Awesome God nie wiem kto napisał słowa i muzykę Pewnie łatwo znaleźć. Awesome God, trudno wymówić. Awesome, awesome God. Yy, Paragask. Mam nadzieję, że to to, bo nie wiem. Jeszcze powiem, że nie umiem tak grać na pianinie jak ten, kto teraz gra, ale uczę się, może kiedyś będę umiał. w powiedział. Don Camilo, błogi klimat utworu, jak wszyscy Polacy, Bayer Fula. <grywka> A, nie jak mnie to zrobił? Kto to wykonuje? Pytanie, więc nie wiem, kto to wykonuje. To i tak nie jest wersja orygina, to nie jestem kto napisał. Ja tą piosenkę znam z płyty, nie mogę znaleźć tego wykonawcy że zapomniałem, kto to był Rich Mullins. Wiem, Rich Mullins. Yy, oryginał jest chyba lepszy. Jeszcze Michael W. Smith to śpiewa i gra, może to będzie lepsze. Jeszcze wiecie co, puszczę wam tę piosenkę. Spróbuję w wersji yy, nie Bayer Fula, bo faktycznie ona brzmi nie tak, jak powinna brzmieć, ale ja mówię, niektóre piosenki powinno się tylko na żywo chyba słuchać, jak, jak Michael W. Smith to zagrał i zaśpiewał na koncercie. Niestety ta wersja to też jest troszkę Bayer Fulla, ale ja ją strasznie ją chcę wam puścić w takiej wersji jaka jest i w końcu ją znalazłem. Dobra, praw, pierwsza wersja, taka to napisana, przez, zagrana i zaśpiewana przez tego kto to napisał, to jest Rich Mullins. W ogóle ta piosenka ma też zwrotkę, bo oni ciągle tutaj tylko refren śpiewają po 50 tysięcy razy zrobię tak z tego. Yy. Zdaje się, że to ich troje śpiewa tą piosenkę, dlatego ja ją sobie przypomniałem, bo ja dzisiaj słyszałem jakbycie ją słucha wersji ich troje, co jest tak żałosnym nieporozumieniem, że mam trudności ze znalezieniem właściwych słów, żeby opisać ten debilizm ludzi z ich troje razem z tym, co sobą reprezentują, śpiewających Osom awesome God, która ta piosenka kompletnie co innego reprezentuje, a słowa, o których mówią e, w ogóle nie dotyczą niczego, co ma jakikolwiek związek z ich troje. Więc to jest tak, jakby mniej więcej, e, jakby Adolf Hitler zaśpiewał nie rzucim ziemi skąd nasz ród, albo że nie będzie Niemiec pluł nam w twarz i dzieci nam germanił na przykład. To mniej więcej tak to brzmi, jak śpiewa e, jak się to nazywa, ten facet z Ich Troje Osom awesome God, więcej tak to brzmi, że można się pożygać. No ale to pożygać się może tylko ten, kto y, zna piosenkę po prostu i okoliczności jej śpiewania i słowa, które tam są, rozumie y, i w dodatku jakiś tam wpływ na jego życie zna, ma, jakiś, no, mia, ma ta piosenka, bo mówi o czymś, co on zna z życiu, więc dlatego sobie tą piosenkę przypomnę, dobra, teraz naprawdę już na sam koniec kończymy y, koń Oh my goodness. Kończymy tą piosenką w oryginale "Rich Awesome awesome The Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood His return is very close and so you better be believing That our God is an awesome God Our God is an awesome God Of the night. Our God is an awesome God. He spoke into the darkness and created the light. Our God is an awesome God. In judgment and wrath He poured out on Sodom, the mercy and grace He gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God. Our God.